Szanowni Państwo, witam wszystkich z wielką eksymą, szacunkiem i cieszę się, że znowu spotykamy się w tak licznym gronie. Spotykamy się już po raz szósty. Tylko, że nie miałem pomysłu na przywitanie, właśnie zarecytowałem coś ze strony jak napisać. Mam nadzieję, że się podobało. A wracając do naszego podcastu, oczywiście będę znowu jazówek, Lesiu, który wyjątkowo się nie odezwał w trakcie mojej przedmowy, w końcu była taka piękna ostatnio, zaczyna się do jakichś... Nie już, już nie wracajmy do tego, co zaczynałeś, ale... No i dobrze, tak. No i to... dobrze, no i dobrze. Tym razem było bardzo pięknie, elokwentnie To było, jak już wcześniej prawie antyteza. Prawie antyteza, tak. W naszym podcaście. Ja się wzruszyłem. Tak, tak. to właśnie e, była antyteza. Chociaż ktoś mógłby to pomylić z groteską, ponieważ zrobiłem to troszeczkę na wyrost. Ale to nie była groteska. Bo groteska nie ma z antytezą zbyt wiele wspólnego, o czym ostatnio się dowiedzieliśmy. Dziwne, nieprawdaż? Tak przy okazji chciałbym po pozdrowić naszego wiernego słuchacza Michała. Michale, Który masz pozdrowienia. Nie Który nie słucha tego, ale nie ważne. Michał ma pozdrowienia. E, dobrze, wracając do tego, o Tomek wyjątkowo się już odezwał wcześniej, ale tak. mimo wszystko Tomek też jest z nami. Tam. Tak, e, dziś, jako że już zaczęliśmy wyjątkowo, no to kolej, kolejnym wyjątkiem będzie rozpoczęcie od reklam. Mianowicie e, nasz kolega Lesiu zaczął pisać, yeah. dla, tak, zaczął pisać dla strony Cafe Raptor i y, zaczął pisać tam recenzje nie tylko o nim, ale również gier. Może coś nawet o tych grach powiem ja dzisiaj. Tak, ta giereczka jest tam przypadkiem ale jest. Ale, ale jest. I serdecznie Cafe Raptor jest strona internetowa i fanpage na Facebooku, więc wszystko się zgadza. Takie rekonstrukcji... używać fanpage, a to znaczy że już oni w social media coś tam dowiecie. Tak, być. coś znaczy Nawet lubi to trochę osób. I mają ładną stronę. Ładniejszą niż naszą. Dobrze. E, e, otóż dalsze e, reklamy będą reklamami tylko i wyłącznie naszego podcastu. E, jest to swego rodzaju news, pierwszy news o nas. Otóż będziemy w znaczy będziemy, jesteśmy w sumie już coraz dalej w internecie. Mamy działający kanał RSS, do którego link będzie w tym w opisie. Mamy działającą już prawie stronę, jesteśmy na iTunesie, na podstacji i celujemy coraz dalej, coraz dalej. Rozsyłam to gdzie się da. Wiadomo. Ja wam też, też się dziwię, że na tym serwisem był to wstawić Zubek, ale możemy mu teraz tutaj złożyć szacunek za to, że mu się udało. Zubek nie da rady. Powiem wam tak, ja mam jeszcze drugi podcast od no, kuli, nikt tego nie zrobił, więc sobie jest bardzo szybko wysoko. E, tak, zajęło mi to jedne trzy miesiące. Co mi zajmowało trzy miesiące? Ogarnięcie Fidu RSS. W jaki sposób go ogarnąłem? Nie mam pojęcia. Po prostu ściągnąłem jakiś randomowy plugin, który okazał się tym właściwym i wszystko nagle zaczęło działać. Zajęło to trzy miechy, ale na szczęście nie były to trzy miechy ciężkiej pracy, tylko raczej siadania sobie co jakiś czas w ciągu dnia i stwierdzenia, że... Dzisiaj mam wenę, dzisiaj to zrobię. No i za którymś razem się udało, więc się cieszymy. A teraz przechodzimy do kwo naszego podcastu, czyli właściwie do, do, do, kwo, do kwo naszego początku podcastu, czyli do newsów. Ale tutaj znowu wyjątkowo, wyjątkowo słowem dzisiejszego podcastu, otóż wyjątkowo nie ma żadnego rankingu, z czego się na pewno bardzo się cieszy. Tak, bo jeżeli ktokolwiek <laughs> słuchał tych rankingów i uważał, że miał jakiekolwiek walory informacyjne, to nikt napisze o tym, jeżeli ktokolwiek napisze, to nie jest zupkiem ani tonkiem, że podobały mu się te rankingi, to wrócą. No cóż, yy, wiesz, Oskar, liczymy na ciebie, dokładnie, rankingi są fajne, <śmiech> no. rankingi są fajne, co jakiś czas je trzeba dawać, może nie w każdym odcinku, ale yy, na pewno przez jakiś czas warto. A, jak przy okazji odcinków, yy, no jak już na pewno wszyscy, którzy są z naszym podcastem od jakiegoś czasu zauważyli, że mamy aż tygodniowe opóźnienie. Otóż jest to wynikiem tego, że... No, um, w zeszłym tygodniu chory. Tak, że byłem zeszłym tygodniu chory, to jest... Tak, i chcieliśmy to przełożyć o parę dni, ale później z Tomkiem mieliśmy krótki epizod z WoWem, a później Lesiu wywołał mnie depresję, w związku z czym nie mogłem nagrywać przez dwa dni a Później trzeba było odwozić jakichś znajomych i tak dalej, i tak dalej, więc uznaliśmy, że a to, jak już to, a to nie wszystko, w środę, a to, wszystko w jednym to w środę. Tygodniu. Tak, a to wszystko w jednym tygodniu. Jak nie w środę, to w środę, czyli tygodniowe opóźnienie, ale co nam tam i tak mało osób tego słucha. A, że ja tak nas Pani niestety jest Tak, a, no, a po, co do słuchaczy to tutaj kolejny wielki plus, otóż mamy wyświetleń ponad tysiąc i to jest coś co warto wspomnieć bo ja wierzę, że co najmniej z tego tysiąca, nie wiem, z pięćdziesiąt osób na serio to odsłuchało w całości albo po części chociaż mi się podobało. Więc liczę na to, że będą subskrybować i tak, to, to był kamień milowy po prostu. Dobicie 50 subskrypcji to będzie coś. Tak, dobicie 50 subskrypcji to będzie naprawdę duży sukces. Kolejnym naszym progiem będzie 200, które zdobędziemy za pewnie 50 lat. No nie Tak, no to teraz jak już mieliśmy ten mały off to teraz newsy właściwe, a w niusach właściwe, właściwe zacznę. Tomasz, otóż to Tomasz nam opowie o The Heroic Legend of Arslan TV, ponieważ seria to dostanie TV Tomku, Dlaczego ta seria nas tak interesuje? No, za fabuę serii odpowiada. To jest dlaczego powinna? Kogoś no, tak, to tak, za fabułę tak. serii odpowiada człowiek, który stworzył legendy galaktycznych planeterów, o których zubek będzie się mówił. Tak, wspomnimy o tym. Tak i to jest adaptacja anime mangi, która urobi. Arakawa, która była odpowiedzią dla full metal, dlatego to może być coś dobrego. Zapominajmy o Silver Spoonie. Czy seria już kiedyś miała anime, czy to jest pierwsze podejście? A nawet hmm. nie hmm. pierwsze podejście. Z tego co wiem, było jakieś podejście do tego, ale coś im nie wyszło. Więc no, możemy nie, uznać, że faktycznie na, to nie. Na Malu jest pokazane, że jest jakieś 6 O. No, no to mówię, było do tego podejście, to chyba w latach 90 -tych? Tak. No, to tak, tak, tak. Wydaje to było się do się tego podejście. To trzeba było E, tak, modne zaczęło się robić odkopywanie serii z lat 80. i to już wspominaliśmy o tym, no, nie, chociaż... nie, nie, nie wspominaliśmy no bo... dlaczego, no bo wtedy, można było wspominaliśmy robić serię, dlaczego. Wspominaliśmy dlaczego, że wtedy, wtedy się tworzyły. Serie jakby się chciało, a teraz po prostu nie mają czego e, ekranizować, no bo trzeba sprzedawać te mani, już teraz nie można zrobić mani, żeby ją zrobić, to nie trzeba ją sprzedawać. Tak, a poza tym jeszcze też wspominaliśmy o tym, że wtedy się tworzyły dopiero schematy, w związku z czym każda seria była w jakiś sposób oryginalna i te, które wytyczyły pewien kanon zostały przerobione na nim i później inne nim się na tym wzorowały, a te, które nie, nie miały, znaczy miały inny kanon i nie wytyczyły po prostu nic na przyszłość, inne serie się na tym nie wzorowały, są teraz bardzo oryginalne, ponieważ jest to pomysł, który powstał na przykład 30 lat temu, czy 25, i w tym pomyśle... No, nikt nie miał się wzorować jak na Dragon Ballu, bo coś wychodziło równo z Dragon Balla. Więc to jest zdecydowanie plus. No, to jest takie oszlifowanie, że tak powiem, tego diamentu od innej strony. No ale wracając do serii, Tomku... To mówimy no, o tym, bo... w tą, tą, tą sobotę czy niedzielę... O, była reklama, która pokazała design postaci i serii przedstawiła na hmm. ekipę, która będzie się tym zajmować. To jest tam właśnie... To jest tam genu Nie, nie ma genu No niestety, nie ma, ale spokojnie, fabuła jest już napisana. Tak, fabuła jest napisana, jest napisana manga na podstawie novelki, która teraz ja nie anime, więc drodze wtedy to musiał przejść długą... Tak, a wspomnij nam jeszcze Tomku o tak. wyglądzie postaci, ponieważ jestem bardzo ciekawy. No jak to jest bardzo ciekawy? To jest typowy design postaci, postaci. Jest jako. taki sam jak był w Silver Spoonie. A w Silver Spoonie był taki sam jak był w FMA. To, że główny bohater wygląda jak inny główny bohater, tylko ma inny kolor włosów, to nic nie znaczy. Co nie że. No, powiedzmy czy sobie, jest szczerze. sobie szczerze. Arakawa tak naprawdę... ma swój unikalny styl i... Jej styl jest tak unikalny, no, że jest biznes. identyczny w każdej mamzy. Tak, tak, i jest taki unikalny, że po prostu nie wychodzi z, z tej formy i cały Ale czas to, jest... Um... Nie to nie dobry, bo przynajmniej wiadomo, widzisz tak. serii i wiesz, kto jest... Nie wiesz, kto ją robi, a no, tak. jak ktoś sobie wyrobił markę, tak jak Arakawa, wyrobiła sobie markę ma to no cóż, wszyscy są I na pewno z tego. No, tak, ale o tym. nie no, wyrobiła sobie markę full metalem, Silver Spoon dopiero powstał później. A, ale Silver Spoon też był dobry, tak? Więc nic nie opadło żadne wrażenie. Ja już na pewno opowiemy pod podczas. Jest... Tak, i ta manga jak najbardziej, szczególnie, że no, tworzył e, fabułę człowiek odpowiedzialny za e, tego, za fabułę legendarnej bohaterów, o których później wspomnimy. Tak. No. fabularnie w ogóle wiecie, o czym to jest i tak dalej? Jest tam opis, w obudzie, że to jest... Było sprawy z Kingdom of Faith. the Royal Capitol. Jakieś tam dawacz. Dobra, to jest jakiś taki fantaz... To jest jakaś seria fantazy. No, seria Wygląda... Jak tak patrzę na to, ja Japońska gra, gra o tron, której postaci nie umierają cały czas. Tak. Znaczy, skur, skur... jak patrzę na to, bo, jak to wygląda, to... Mm, na pewno jest bardziej... Znaczy... Jest takie e, zrobione multikulturowo, bo... widajnie postaci można zobaczyć, że tam wzorują się na, na różnych... Różnych e, rzeczach, na różnych kulturach, ale... No na pewno będzie to właśnie coś... A la, ta japońska gra o trony, jak to ładnie określi określiłeś. No Mniej lub zgodnie. bardziej. No tak, tak, tak, tak. Mniej lub bardziej, ale no, no, wykreowany świat i fabuła będą rysować się ciekawie. Oczywiście osobiście chętnie bym sięgnął po tą mangę, ale wolę wejść na czysto, pani. Poza tym nie wiadomo, jak manga jest tłumaczona. Poza... To chyba jest poza tym manga od jest jest nowa. No ona jest dość nowa, z tego co wiem wyszła w zeszłym roku, czy chyba nawet jakoś na koniec roku. Tak, w 2014 chyba o tym wspominaliśmy, że jest dosyć nowa, jest bardzo popularna, więc warta, warta na pewno polecenia. No. Chyba tak tyle możemy o tym powiedzieć. Mam, jest hype, nie, wychodzi w tak, Nie bardzo by... mnie będzie. Bo mówicie, że to jest seria zeszłego roku jest. Przynajmniej pół roku temu, to już mówiłem też przy tej mangach, Rakawa mi jakieś są problemy rodziny i nie wychodziły po dwa czaptery, z mi się wezpłynąć. To jest ciekawe, że to manga już tak przez rok, jakiś jest materiał, coś się da z zrobić, ale jakieś problemy tam były, więc to nie ciekawe. Mm. Ale no, jest... w każdym razie hypejemy się na przyszły sezon, w którym wycięli... Arkstrana, tak. O ile dobrze powiem, tak, no, manga wyszła, tak jak mówiłem, jednak dwa lata temu, no ale, że już można coś z tego zrobić, to... Nie, nie, wyszła dwa lata temu. Właściwie półtora roku i już można coś z tego zrobić, no więc... Jestem, jestem po prostu ciekaw, bo um, produkcje fantazy, które bardziej się skupiają fabularnie, a nie są typowymi wymieszane nami, Um, że tak powiem, niosą ze sobą coś więcej, bo to pewnie będzie miało więcej odcinków. I... 12. 13, 13 hmm. Wojtku. No. Niech będzie. W każdym razie chodzi mi o to, że pokażę jakoś ciekawiej ten świat wykreowany i będzie coś więcej wytłumaczone, bo, bo ostatnie serie, takie te pokroje fantazy, które wychodziły, no to by były albo shoneny, albo takie, no nie wiem, przygodowe, tylko że za dużo o tym świecie nie było powiedziane i cała historia była raczej taka mdła. Albo albo całość anim jest dobra, tylko że jest od innej strony zrobiona, tak jak na Natsu no to jest dobra nim, ale ma te, ten świat dosyć fajny, no ale nie czuje się tego, że było takie fantazy, bo to jest powyżone, no właśnie. Więc ty, tyle na pewno można o tym powiedzieć. No, ale teraz muszę wyjaśnić genezę, jak ten news tutaj trafił. Otóż ten news tutaj trafił tylko po to, żeby nie zaczynać od tego strasznego hajpu, jaki spowoduje drugi news. Drugi news jest tak ważny, że aż dostał pogrubioną czcionkę na naszej ramówce. Tak, że się będzie mówił głośniej i no nie to bo jest pogrubioną czcionką. W związku z czym zaraz mu przekażę głos. Będzie... Kolejny sezon Ari. Leś proszę. O, o mój Boże, ole brod, gondola, hype train, wszystko. Na, mój hype jest nie do opisania. jak już wspominałem na serii, mimo że opisywałem ją bardzo nieudolnie, bo akurat pamiętam odcinek jak dziś Ari, kiedy dwa razy mi przerwano nagrywanie i raz rozłączono na z nascafie, więc powtórzyłem się tymi 17 razy nie dało się tego słuchać. Ale już dzisiaj powinno być lepiej, więc tylko e, przypomnę na szybko, że aria jest jedną z niewielu serii, w którym dałem 10 na 10. No, przynajmniej trzeci sezon. Tego się trzymajmy, trzeci sezon. Ponieważ dwa pierwsze, e, nie chcę jej obrażać, są raczej średnie, nie, no, ze, wskazaniem jest na, ze wskazaniem na dobre. To teraz zależy, bo już to ostatnio mówiliśmy, drugi sezon o podtytule Natural ma... Dość e, specyficzny klimat, no ale jeżeli e, nas, nie, nie, się, się w liceum czytaliście, albo będziecie czytać e, pani Orzeszkowej książkę pod tytułem Nad Niemnem", to mniej więcej to jest dokładnie to wersja anime, tylko że na Marsze, w Condolach, nie, nie strasz, na poprzania. Mniej więcej tak wygląda seria Natural. Ale my mówimy o serii Origination, która jest po prostu fantastyczna, najlepsze okruchy życia, jakie możecie trafić. Pływanie gondolami na Marsie nigdy nie było tak świetne. Sam news ogłosiło Mac Garden, które było producentem i tak naprawdę wydawcą, bo wtedy jeszcze nie było tych największych na rynku, którzy monopolizowali to. Ogłosili to na swojej stronie, to w sumie zniknęło ze strony, ale było na Google Drive'ie, więc nie byłem pewny, czy to prawda. Ale seria będzie nazywać się Aria de Avenir, czyli Wright I będzie reżyserowana przez e, tego samego człowieka, czyli Junji Sato, który odpowiadał na przykład za Sailor Moon'a. E, tak samo za scenariusz będzie odpowiadał Yoshida, który choćby odpowiadał za scenariusz w o, Ciekawie, A, mam takie jedno pytanie, bo. I tutaj jeszcze ten temat się poruszał wielokrotnie yy, a propos yy, voice actingu i to, kto się w kogo wcieli. No jest, w sumie jest, nie wiemy, wiemy tylko o tym jednej postaci. Tak. Coś to już... dość Dramatyczne. Dramatyczne. No ale mama ale tutaj w sumie próbuję znaleźć gdzieś w tym newsie opis, a nie, znalazłem opis, więc widzicie. Yy, yy. No ale wróćmy do tego, bo nie wstrzymał nie wiecie co. Jest taki problem, że jednej z bohaterek podkładały głos dwie aktorki głosowe. Jedna odpowiadała za jej a druga odpowiadała za po prostu śpiew, bo ona była jedną z tych rusałek, której tak naprawdę największą umiejętnością, taką kluczową, było to, że w trakcie prowadzenia tych ludzi potrafiła pięknie śpiewać. To były takie włoskie arie typowe. No i jest taki problem, że jedna kobieta i druga, niestety, zmarły. Więc... al nie wiemy. Albo zostanie to... Y, cofnięte. Nie wiemy, jak będzie po prostu z utworami muzycznymi, bo już widzę, że tutaj y, wojska aktorka to będzie Tomoko Kawakami, której, jeżeli oglądaliście Shaman Kinga po japońsku możecie kojarzyć, bo tam właśnie możecie ją znaleźć. Na pewno dużo osób to robimy. Ewentualnie, jeżeli Utenę kiedyś oglądaliście, co dokładnie to jest podkłada, wow. do z głównej bohaterce. Coraz lepiej. No ale teraz lepiej. Nie. E, tak, no to ona się zajmie, a reszta staffu zostaje niezmienna. E, seria na pewno nie będzie serią TV, bo kto to nie wierza. E, powstaje z okazji tego, że sama franczyza Army ma dziesięciolecie w tym roku, a prawdopodobnie będzie to może 6, coś pewnie koło tego O, które pokryją historię pominięte w manze, ponieważ origination kończy się równo z mangą, a wątpię, żeby chcieli tę serię filarować. Mają jeszcze zaległe chaptery wstecz, parę lat, więc mogą ich po prostu użyć. Eee, Zastaw. Right staff będzie miał licencję, co oznacza, że seria oczywiście pojawi się na zachodzie i znowu będzie sprzedawana w bandach za 10 dolarów, gdzie tego też w sumie nie mówiliśmy. Jeżeli znajdziecie jakąś recenzję Ari w internecie jest w sumie nowa, a nie tyczy się jej z lat 2008-2006, kiedy wychodziła, to prawdopodobnie przeczytacie, że ktoś miał tę serię na półce i stwierdził, że w sumie daje jej szansę. Dlaczego tak było? Ano w pewnym momencie Ari nikt je kupował i te DVD wszędzie leżały w boksach, więc można by było na przykład za 5 dolarów dostać i tak dalej. Bardzo dużo osób ma serię na półce, a bardzo dużo też z tej grupy jej nie, nie oglądało. Ja nic jeszcze tutaj doczytuję, to manga jeszcze będzie miała ponowne wydanie. Nie będzie tam nic nowego, ale będzie odświeżone wydanie. Jeżeli ktoś będzie chciał sobie kupić arie to będą wybrane tam fragmenty. To chyba wszystko. Zubek prawdopodobnie tej serii nie obejrzy w tej dekadzie, a Tomek oglądał Nie, nie, Nie, Przepra przepraszam bardzo. Ołaśnie. Ja w tej dekadzie mam zamiar obejrzeć Arię. Dlaczego? Bo tutaj zapomnieliśmy w sumie o tym wspomnieć. Otóż bierzemy udział w pewnym tajemniczym challenge'u, żeby obejrzeć... A dopiero opowiada. Tak, żeby obejrzeć serię, więc Aria jest w challenge'u. I o Dobry. tym, o tym, o tym opowiemy jeszcze w końcu. Tomek odląda. oczywiście robi to w jedyny słuszny sposób, o którym e, też nie mówimy, jak opisywałem tę serię, ponieważ było mi to przerywane jakoś wspomniałem. Czyli trzeba mieć ciepłą herbatę albo kawę, w zależności jakiej porze dnia to oglądamy. No. Trzeba mieć przede wszystkim ciasteczkę, ewentualnie jakąś ciemną czekoladę, jeżeli pijecie kawę. Dzisiaj zamieniłem ciasteczka na pomarańcze, ale też działało. Tak. Hmm. Okryć się najlepiej kocem, jeżeli posiadacie w domu kominek, to go rozpalić. Jeżeli nie posiadacie, to musicie usiąść przy kaloryferze. I najlepiej w taki warunkach jeżeli jeszcze za oknem pada deszcz i jest słońce, równocześnie, to wtedy macie idealne warunki do oglądania tej pozycji. To jest taka seria typowo na piękne, zimowe, jesienne dedykowe. Ale jesienna. No tak. No bo za szybko jest ciemno, ale ja to nie to tak... Taki... Fumrod najlepiej, tak żeby... No... To, to klimat po prostu trzeba szukać, bo to jest seria, która wiele poza klimatem nie ma. Mm -hmm. no, chyba, że szukacie jeszcze jakichś mądrości życia. Nie no, to jest odcinki mocno, plażowy nie. też ma... Tak, Najlepszy. Jeżeli... Jeżeli szukacie najmniej ecchi odcinków plażowych, to lepiej nie traficie. Wow... To jest odcinek plażowy, w którym nie ma ani jednego pantyshota, a bohaterki nie są skąpu ubrane. Nieźle jak na serię, która ma kreskę jak no, nie Ale a właśnie jeszcze o tym nie wiem. Nie jest potwierdzona jak seria dalej będzie wyglądać, ponieważ nie jest powiedziane jakie studio będzie za nią odpowiedzialne jak chodzi o animację. Ale jeżeli będzie wyglądać tak, tak jak ten plakaczik, to będzie piękne. Piękny Muszę no, wszystko za animacji, bo co animacja się wariuje, rozbija, nawet nie o kreskę. Nie mogę do tego. Dostanie jakieś niewiadome studio. No jak to? Szuka dostaje. Tak, studia Szuka dostaje kontynuację. Tak samo będą robić trzeci sezon Space and Wolfa. ja tak, tak, wiem. Tak, Studia Szuka będzie zajmować się zaginionymi kontynuacjami. No dokładnie. Ale wtedy to będzie najlepsze studio jakie powstało. To zaraz potem studia Szuka wykopi prawa i stwierdzi, że już się, na, że się nachapało pieniędzy i wydał trzeci sezon Elfenlajda. Tak, a później wyda... Nie będzie dobre i ludzie będą wie, co się dzieje. A, a później wyda... E, ten... Alternative Story do Serial Experiments Line. W którym ludzie zrozumieją, o co chodzi. I będzie koniec świata. Tak, i nie później... Tak, Ale a na dobrze. sam koniec... A na sam koniec wydadzą... Legend of the Galactic Heroes nowe pokolenie, albo... Nie, w tym no samym istniem. sezonie, w którym będzie wchodzić anime Girlfriends. Tak, remake zrobią po prostu remaster. Nie, nie remaster, to będzie nowa seria, to będzie... Ja bym jak... chciał, żeby Shout zrobił remaster galaktyki O Boże... O Jezu, ale nie remaster, nowa seria, będzie e? jak w Star Trek'u. Jak w Star Trek'u było tam New Generation, to... Ten New Generation, to tutaj będzie też... Będzie się działo 100 lat później będzie New Generation. Nie może się dzielić dowolnym. Podsumowując, na do sezonarii, jeżeli będą owych i nie w nic, nic, tak warto obejrzeć weźby dla tego świata. Najlepiej nie zrozumiecie fabuły, to żeby przeżyć to taki odcinek. A jeżeli seria jeszcze będzie ładnie wyglądać, to tym bardziej warto. Bo na pewno dostanie to, co jest pewnie już dzisiaj. Będzie wyglądać ładnie, będzie miała tonę klimatu, będzie świetna na pochmurny wieczory, będzie miała świetną muzykę i będzie miała świetną opening ending. A. A jak już jesteśmy przy muzyce o endingach, to w sumie nie mam żadnego nawiązania, bo nie wiem czym jest Jitsua Watashiwa, A, I co to jest, wie tylko Tomek. I dostanie to na pewno o nim, więc Tomku opowiedz nam o tym. Dobrze, to Jitsua mówi, tak? To jest taka manga, która jest w sumie dość. Dobra, może nie doświadwał, to mi się czymś teraz zostaje w niej i ogłosili, że dostajemy czemu o tym bo to jest naprawdę dobra komedia szkolna, która ma tam ten propyt romansowy jakiś swój, który, co jest niesamowite, w tych tego typu seriach w miarę się rozwija na bieżąco, może z w jakimś zdobyczym tempie, ale co jakieś powiedzmy 5 chapterów, jakiś mały krok w stronę tego romansu jest, prawda? Ogólnie seria ładnie wygląda, opowiada o bo pan, która w dziewczynie, okazało się, że ona jest Vampirem i ogólnie połowa osób z to w szkole to jesteś kosmici, demony czekaj, czekaj, i... Jakieś nawiązanie może do... ...pakemona, y, które jakbyś, coś? Nie. To taka po prostu czekaj. seria z takimi typowymi potworami, pod postaciami głodnymi, gdzie tak naprawdę poza postaciami w tle, to z ważniejszych postaci może trzy to normalni ludzie. Aha to, też nie są a... normalni, ale... A jaki, jaki to jest gatunek? Fajnie? Komedia, to, romans czy? szkolny. To naprawdę, naprawdę nie, jedna z przyjemnych serii. Nie shonen. No, taki właśnie shonen, szon, no, ale komediowy, nie? Na tej zasadzie. Taki nisek, powinien powiedzmy. O. Mhm. Naprawdę fajna seria. Zapowiada się dobrze, jeżeli... Wszyscy mają klimat i żarty i wszystko z mamki naprawdę będzie dostrzegab się wami. Jakie tam wyjdzie w najbliższym czasie z tego gatunku. Poza nic tylko ją dwa na przykład. To będzie też podobne w liczyć. Oczywiście mm. tyle co mogę powiedzieć. Także polecam jeszcze z nim wyszło. Dobrze. Więc będziemy czekać. Dobre komedie romantyczne zawsze wcenie. Już o tym wspominaliśmy, tak? Lubimy takie serie, serie spokojne, serie fajne. To nie jest jakieś super archi. Nie. nie a, jest no sprawie, to lepiej. No bo jest jedna postać, która robi gronki archi, ale to jest tyle. I to a, jest Gender no, Werewolf. A, no to w takim razie jesteśmy kupieni, będziemy oglądać. Po prostu będzie kolejna dobra seria w tym roku. Znaczy nie wiem, w tym roku, to roku. Ty... właściwie bym chyba nie podali daty, ale wydaje mi się, że nałóżmy, że najwyżej trafi na sezon jakiś zima i się ja zacznie nie 30 tak. grudnia nieważne teraz kolejną rzeczą o której opowiemy, a opowie o niej dokładnie Lesiu, to Lesiu nam opowie o Pony Canyon a co mam powiedział o Pony Canyon? nie a wiem, czy ty news to? tego newsa a ty, a ty jesteś prowadzący o nie co teraz? No właśnie, you to, to jest i kwestia, i powinien i się i nie zapytać na, jaki jest mój temat, no jaka jest moja opinia na temat tego miesa, to nie Dobra, e, jest nowa strona, która przedstawia licznik i bardzo ładne tło. Co jest to tło? Nikt nie ma pojęcia. Co jest ten licznik? Nikt też nikt nie ma pojęcia. Jedno co jest pewne to, że wybije 06 6 do tego. A wszystko jest brandowane ponikaniem, Ponikanie, który... Dostępny pytanie czym jest? Nie wiem jak można zadać takie pytanie, ale jak nie dostałem, to dlaczego mam na nie odpowiedzieć. Jest to najzwyczajniej w świecie wydawca w Japonii, taki jak na przykład poza Japonią wydawcą jest... Jak się nazywam, trzymają teraz wszystkie serie sezonu? anime Fanimation. Tak jak no, jest na przykład wydawcą w Ameryce, to oficjalnym wydawcą jest Ponikania, na którym macie słyszeć w wielu seriach, tak samo jest na przykład Flying Dog. Który też jest jednym z największych wydawców. Tak? A czym są wydawcy w Japonii? To są tak, takie firmy, które po prostu mają prawa do anime. Ale dzięki temu, że oni płacą za ich emisję, no bo to też trzeba powiedzieć, za emisję anime w telewizji płaci nie telewizja, tylko ludzie, którzy je stworzyli. Więc po prostu studio sobie robi serię, a producent ponosi koszt jej wyemitowania za posiadanie do nich klub. Dlatego nie liczą się rynki żadne poza japońskim, ponieważ y, tylko tam sprzedają się dureje. Z reguły. No bo to odkąd się No. No jeżeli chodzi o ponikanie, to mają miliony serii, bo mówię, to jest jeden z pię może pięciu największych wydawców. Nie jestem w stanie wam nawet mieć, za czym oni stoją. Można kliknąć w dowolną po prostu serię i produktu nie coś ją widział, albo serię obok. Choćby Ferry Tale'a. Choćby i to. No to jest licznik enigmatyczny, nie wiemy czym to będzie. To wiecie, też nie możemy strzelać je na ustawie wcześniej wydanych serii przez nich, no bo jak mamy strzelać, jeżeli jest w tych serii zatrzęsieni. Czyli to no. może być wszystko. Zobaczymy. Dobrze. To przechodzimy do chwilowo przedostatniego niosa. Otóż e, przedostatnim newsem jest to, że Yamada the, Seven, the End of the Seven Witches dostanie animu. O tym już nie wiem czy wspomnieliśmy chociaż raz, jak nie wspomnieliśmy to bardzo źle z naszej strony. Ponieważ e, z Mangą, przynajmniej ja i Lesiu się zapoznaliśmy, to mi czytałeś. Nie, ale nie. mówiliście. Więc... To, że dostanie to e, adaptację nim. Czym jest Yamada Kun, anime The Seven Witches? Otóż e, jest to historia e, Yamady. Yamada jest takim delikwentem, jak to mi się spodobało po e, DiFragu, I e, nie wchodzi sobie do szkoły, no w sumie poza tym, że jest raczej typem tam rozrabiaki, który potrafi, potrafi się z kimś bić i tak dalej, i tak dalej, ogólnie nieprzystępnym to pewnego dnia w szkole spada ze schodów razem, razem z pewną dziewczyną <śmiech> i nagle budzi, się, nagle budzi się w pokoju pielęgniarki. Co się dzieje? Otóż owa, otóż owa dziewczyna okazuje się mieć specjalne moce, o czym sama nie wie Moceta te to zamiana ciał poprzez pocałunek no i okazuje body swapping. tak body swapping, tak bardzo bardzo proste otóż bardzo bardzo cierpliwie szukałem jej, jej imienia którego no, przyznam się nie pamiętam jednak nie wiedzieć czemu jak tak sprawdzałem o urala dobrze bo tak sprawdzałem, sprawdzałem, nie wiedzieć czemu nie było jej na szczycie listy, chociaż jest definitywnie jedną z główniejszych bohaterek. O co dalej chodzi? Okazuje się ona być typem raczej społecznym, ale bardzo dobrze się uczącym i tak dalej, i tak dalej. No wiadomo, taka typowa niby perfekcyjna dziewczyna, ale jednak ma jakieś problemy, ktoś ją, znaczy ktoś, no inne dziewczyny często robią mi jakieś te znaczy, jak to jest, otępią ją dokładnie i Yamada w takim razie zostaje co jakiś czas w jej ciele, żeby pomagać jej stać się bardziej społeczną, a ona z kolei w jego wydaje się dzięki temu milsza dla otoczenia, no i wszyscy mają z tego profity. No i wszystko byłoby ok ale później nagle... Pojawia się cała większość fabularna, okazuje się, że właśnie tych wiedźm, bo każda jeszcze nas mocno to wiedźma, jest siedem, każda ma inną moc choćby i to, że poprzez pocałunek powoduje, że ktoś się w niej zakocha, albo e, ten, albo e, poprzez pocałunek może zobaczyć kawałek przyszłości, całkiem... Pojderuj serii, tylko powiedz tak. o czym jest news. Dobrze, no to mówię, ale to trzeba wyjaśnić czym jest Yamada Kun, to jest ważne. E, tak, i e, manga cały czas wychodzi, ma już ponad 100 chapterów, jest bardzo ciekawa, polecam. I teraz dostanie to e, dostanie e, Yamada Kun Anim. Dostał już wcześniej owkę, owka wyszła w zeszłym roku i widocznie się przyjęła e, dosyć ciepła. Wyszła owa. Wyszła owa, no, po... Nie, to ja madyką, to było tylko za podpisane kowa, ale to, była reklam, to jest podpisane jak owa, ale to była koreknała magicz... półtorej minutowa. Ale to była owa. To była owa. Ale jest podpisana jak owa, prawda? Więc mogę powiedzieć, że wyszła owka. Proszę... No, no oczywiście, że możesz powiedzieć, tego ci nie bronię. Nie, przepraszam bardzo. Wyszła dwuodcinkowa owa, 30 minut na epizod. To ja nie wiem, kto widział na świecie. Jak na razie jest pierwszy odcinek. Ona chyba nawet ma polskie tłumaczenie, bo raz ją otworzyłem na na To się odcinowałem. Tak, i więc pierwszy odcinek jest, drugi odcinek ma być w tym roku. Pierwszy odcinek wyszedł w grudniu zeszłego roku. Eee, no, jak widocznie, owa się ciepło przyjęła. Manga też była ciepło przyjęta, więc czemu by nie zrobić Anime? Eee, Anim za.. zanim za, za zabierze się w studio. Liden film, które macza w palce również przy Arslan Senki. Może to <grym> nie to wiedzę, że jest... Jeszcze... Nie, dobra, że nie dobra, to jest... Nieważne, dalej. <grym> Mówi, że nie chcesz się zapędzać. Dobrze, to nie... Dobrze, w takim razie dalej. A jak dalej, to nie ostatni, czyli drugi sezon Króliczków, czyli drugi sezon... Is the Order Rabbit, czyli Gochumon wa Usagi Desk, o którym opowie nam Lesia. <grym> tak, opowiem o drugim sezonie serii, która jest po prostu idealną odpowiedzią na zarzuty wobec tego, że dzisiejsze serie są za bardzo moe. No to właśnie naprzeciw tym ludziom chodzi Is the Order Rabbit, czyli poważny dramat bułgarski psychologiczny. Z bardzo głębokimi postaciami, poruszający bardzo ważne i dość moralnie często poruszane problemy. A teraz czym jest seria? Opowiada o Hoto Kokoa, dziewczynce, która ma wątek na oko 11 lat i duże oczy. Jest kolorowa i ma takie typowe anime brązowo blond włosy i ona pracuje w słodkiej kawiarni, w której są słodkie króliczki i oh. razem z nią pracuje słodka Cina, która jest jeszcze młodsza, choć do podstawówki jest, jest od niej niższa i jest jeszcze bardziej kawaii, jest Loli i trzecia Loli postać, czyli Rizę Tedeze, która już pracuje w kawiarni bardzo długo i jest przełożona, coś ten, też ten deseń jest mistrzynią porzenie cappucina i rysowania w pianie. O, między innymi czołgu. Między innymi czołgu oraz potrafi posługiwać się bronią palną. I w tym świecie, który jest jakąś 18, nie know, z lat 80. Nie no wcześniej, to jest taka już bardziej, bardziej fantazy wioska. Początek Jednak, XX wieku, się, tak. To jest początek XX wieku, powiedzmy tak, to jest początek dwudziestego wieku z plot twistem, ponieważ mają najzwyklejszą broń palną, którą posiada jedna z bohaterek i w tym świecie po prostu widzimy to, jak bohaterka pomaga w kawiarni oraz inne kawiarnie, mm. a motywem przewodnim jest to, że każda kawiarnia ma swojego królika i wszędzie w tej serii są króliki tytułowe. Ale myśl, jeśli chodzi o broń palną, to, to co ona ma, to równie dobrze... Mogło no, być gdzieś tam, powiedzmy z pierwszej połowy XX wieku, więc można to tak luźno przymknąć oko i tak dalej. Bardzo luźno. Tak, i seria dostaje drugi sezon, który będzie również ma jeszcze bardziej, więcej postaci, więcej słodkich dziewczynek i więcej królików. Nie, yeah. potrzebujemy czegoś więcej. Króliki są ważne. Więcej królików, więcej more. Znaczy trzeba jeszcze pamiętać o tym, że głównego królika, to najpierw ktoś musi nas uświadomić, że to królik, bo nigdy w życiu bym nie powiedział, że to królik. To jest wielka, puchata kulka, która znam powiedziane, że jest królikem. I dziadkiem. Ale króliki nie są puchate króliki. I, tak. I dziadkiem głównej bohaterki, nie zapominajmy. Jeśli Was na przykład interesuje, to y, autorem tej serii, a właściwie reżyserem, jest Hashimoto Hiryuki, który odpowiada na przykład za ósmy odcinek Assel Warda. Napisał historię do ósmego odcinku Angel Beans. Napisał historię do 14 odcinku Bakumana. Ciekawe, czy to wygląda tak, że po prostu nie wiedzą, co zrobić w serii. Zatrudniałem go na jakiś jeden odcinek. O, szósty odcinek Hatarako Maosama. Czy dwunasty odcinek Tiger and Wiesz co, bardzo by mi się podobało, jakbym się teraz dowiedział, że po prostu... Yy, ósmy odcinek, ten Gentopa robił jakiś losowy typek, bo nie mieli pomysłu i tego samego typa wzięli na ósmy odcinek... Yy, Aha, Akamega Kill. Yy, Akamega Kill i, i też stwierdził, dobra, co zrobimy to samo, co, co tam. I, I tak wynajmują go co jakiś czas i później Genu robuci go yy, bierze, żeby mu pomógł napisać jakieś tam parę skryptów i później znowu ktoś go podnajmuje. Więc może. Może... Może tak. zrobi własną serię? Może zrobi własną serię i wszyscy będą umierać. Tak, ale nie powiem, że ty, ktoś, kto jest czy odpowiedzialny... Mówisz za... Nie, to tylko było wspomniane, ale mówisz, że jest odpowiedzialny za jakieś odcinki Angel Beatsa, Bakumana i Nice Warda i tak się zastanawiam. Kurczę, i to jest ktoś, kto zrobił tak moje serie. Mocno. O, można. Jak naj najwyraźniej, najwyraźniej można. Dobrze. No i tym kończą się nasze newsy. Teraz, już zanim przejdziemy do serii, właśnie opowiemy o naszym challenge. U. Czym jest challenge? To już na pewnej grupie został ustanowiony challenge przez nas w sumie. Eee, nazywa się Arkadiusz Czelen, czy od Arkadiusza, który... Ale to tak zamknąłeś w ogóle bez żadnej płętki te newsy, tak, tak, od razu bo prostu przejść z partyzanta... Nie może się to czekaj. Czekaj, czekaj mm. dobra. Arkadiusz Czelen, cofamy wszystko, mocno Cofamy czasu. wszystko e, i wracamy do tego, że to były nasze newsy na dzisiaj. E, mm. Najważniejszym z nich było oczywiście pojawienie się Ari, no bo... O czym tak. moglibyśmy nie mówić niż o serii doku, która została zapowiedziana właśnie, tak? Tak. No to jeśli chodzi właśnie o niesy, to e, jak widzicie, dzisiaj jesteśmy raczej pod kątem kontynuacji i tego, co dostanie swoje anime. Nie ma tak, bo przynajmniej o kontynuacji coś... jesteśmy w stanie coś powiedzieć, bo tak, tak naprawdę tutaj o większej serii nie słyszeliśmy. A tak. z, jeszcze z newsów, w których nie podróżył zubek, możemy nad nim, że e, daj ba, Boże, da, e, Godwitter serii TV, za który odpowiada... No... UFOTABLE? UFOTABLE. No. Dostało swój trailer, który wygląda fatalnie. tak naprawdę recap'em gear i w jakiejś minimalnej grafiki, która w ogóle nie wygląda jak UFOTABLE. Jeszcze takim flashem do 7 Blu-raya Free Eternal Summer zostanie dorzucony maksymalnie fanserwisowy odcinek o tym, jak bohaterowie strzelają się na pistolety wodne. Ach, nie, tak dobrze, tak. musiał będzie zadowolony. I to jest kolejny news, bo poza tym powiedzmy o wszystkim, co było ciekawego, więc muszę zobaczyć, jak, jakie te trzy tygodnie były niesamowite dla branży. Aha, i zapomnieliśmy o najważniejszym newsie, czyli że... Twin Twintails wygrał nagrodę za najlepszą tak. serię, w której są kucyki, ponieważ trzy e, dni temu, bodajże w niedzielę albo w poniedziałek, e, Był było odchodzone święto kucyków w, w Japonii. Ja I nie bardzo... było to święto tych pedałskich kucyków, które u nie nas są. Nie ma i tylko tych tak. z włosów, które się robi. No i musimy przyznać, że to jest dość interesująca nagroda. Znaczy, powiem, że zarówno ja, jak i Tomasz byliśmy pewni, że ta seria w końcu za coś dostanie jakąś nagrodę. Czyli tak. jedna I... nagroda, którą ta seria mogła zdobyć. I nie, mogła tak. też dostać za najbardziej niedocenioną, głęboką serię ever. Nie, to, to, to było zarezerwowane niestety dla, dla kochiny e, w, w Kokkuri, więc no sorry. Ale nie powiem, nie powiem, była również głęboka. Dobrze, no to podsumowując news, wiecie, co wyjdzie na przestrzeni roku, może dwóch. Będzie dużo fajnych serii, pewnie jeszcze wspomnimy o nich, jakby będzie wiadomo o nich coś więcej. I wiecie też, że jesteśmy w internetach nawet, więc wszystko gra. tak Jeśli wszystko gra, to teraz przechodzimy w końcu do Arkadiusz Challenge i teraz e, opowiem krótko skąd się to wzięło. Otóż siedzieliśmy sobie ostatnio na Skype'ie, rozmawialiśmy i z, z niej, Arkadiuszem, Arkadiusza pozdrawiamy. Jest on naszym swoistym guru, ma bardzo dużo różnych serii obejrzanych, ponad tysiąc i e, ocenia bardzo Bardzo źle znowu do tego podeszłeś, bo opinałeś go tak. Challenge powstał we współpracy z Arkadiuszem, znanym szerzej jako Arek z na końcu. Jest to jeden z najbardziej szanowanych oglądaczy anime w Polsce, ponieważ dobrze, ma dobrze, ukończonych to... ponad tysiąc serii, Pozycji, a jego, do tego, w takim razie a jego głównym odpowiedni. konkurentem w walce o to jest Zły Los, którego jest również zły los. pozdrawiamy. Zły, zły Los również pozdrawiamy. Jednak zły Los jest użytkownikiem niedościglionym na polskim rynku oglądaczy anime ponieważ A... ma zaledwie 265 dni więcej oglądania niż Arek. A jako właśnie, że on niestety zły rozwój jest bardzo zajętym człowiekiem, więc nie możemy być kolegami, ale na szczęście udało nam się skontaktować z Artem, z naszej wywagacji na swojej bardzo późno godzinie, to była to rozumiem jej mocna godzina. Doszliśmy do wniosku, że Będziemy oglądać wszystkie serie, w którym Arek wystawił ocenę 9 lub 10. Dobrze, jako, że a widział, teraz, A teraz może mi tak... dokończyć. No dobrze, pozwolę. Jako, że widział tych serii ponad 1000, myśleć, możecie pomyśleć, że o mój Boże, jaka to jest ilość. Otóż nie, dokładnie jest to 28 serii, które otrzymały taką ocenę. Momentu... Dwie Z czego tylko Z czego tylko 2 otrzymały 10? W tym momencie jedno, co nam zostało to przyjąć wyzwanie, no bo wybrzmiało dość enigmatycznie. Wielu serii nie oglądaliśmy, tak naprawdę e, najwięcej to chyba z tych 28, to my widzieliśmy może po 6, Zubek widział 4 bodajże. Tak i e, jeszcze co ja chciałem powiedzieć, to się tak wyniosło o tym mówi, oczywiście również mógłbym powiedzieć o tym, że Arkadiusz jako nasz gór wyznaczył pewne święte zadanie za błogosławieństwo, ponieważ powinniśmy obejrzeć to, tą najlepszą czułówkę serii, jakie wyszły kiedykolwiek i to jest jedyne, co powinniśmy zrobić w życiu i w ogóle to jest smutne, że widzieliśmy każdy z nas widział te 100-200 serii i nie ma w nich tych najlepszych. Jednak powiem jak to było naprawdę trochę z innej strony, otóż wróciłem lekko pijany we którymś razem do domu i siedziałem sobie, siedzieliśmy sobie na Skype'ie i tak wyszła rozmowa o, o tam gru, grupach znajomych i tak dalej, i tak dalej, w końcu wyskoczył ze stwierdzeniem to możecie obejrzeć, to znaczy tu to możesz obejrzeć te wszystkie animy, które dałem 10 lub 9, a ja stwierdziłem no okej. Okay. No i tak się zaczęło, zaczęła się ten, ten cały challenge i generalnie później była taka kula śnieżna i to narastało, narastało, narastało. Zaczęli zającać ludzi, zaczęli podłapywać na... No i to, dużo, osób te, dużo osób to podłapało, niestety zakończyło się to się niektórymi przypadkami bardzo smutnymi, ponieważ ludzie nie rozumieją serial Experiments Line i ryje im to w głowę. Na to niektórzy ludzie mieli problem, ponieważ obejrzeli wszystkie te serie, które mają łącznie około tysiąc. 1000... No około 600 odcinków w przeciągu trzech tygodni, co obejrzeć tyle serii tak naprawdę stopu animacji może zepsuć kogoś psychikę, no. więc no niektórzy będziemy no, przeżyli tego challenge'u, my nie mamy tego problemu, ponieważ łącznie może obejrzeliśmy 50 odcinków. Nie, nie, nie, tej... przepraszam bardzo, ile obejrzałeś odcinków Tutu? 10. Tom. Dobra, obejrzeliśmy już około 60 odcinków. Ja obejrzałem, ja obejrzałem 60. całe chrybany, kilka wdaś. Obnaś... Dobra, ale nie rejestrujcie ja, jakiejś ja... serii chmury. Dobrze, mówimy, dobrze. Ja tego ogólnie ze 30 może obejrzałem nawet. Nie wiem jak liczyć o. filmy. Nikt nas nic z tego nie rozumie. Więc... Dobrze. W każdym Zobacz, razie teraz jest dosyć i teraz to wprowadzenie bez przeciągania tym razem. Super Jak i strasznie, ponieważ on zobaczył najwięcej czasowo rzeczy z tego celu. No Jezu, czemu ty jest... No dobra, skoro trzeba to zacznę. Otóż, jako że Arkady już wystawił tylko dwie dziesiątki, to miałem do wyboru piękną, kosmiczną ekopeję o wojnie w galaktyce, o dwóch wielkich mocarstwach, o polityce, o wojsku, o strategii, o tym, jak żyją prości ludzie, od tego, naj... od tego najzwyklejszego żołnierza do wielkiego dowódcy, jak oni przemierzają przed swoją karierę, przez te wszystkie lata, o tym, jak tak naprawdę nie ma dobrych i złych, wszyscy po prostu chcą osiągnąć swoje cele w taki lub inny sposób i nie ma też dobrego systemu rządzenia. Albo monster, mogłem, który nikogo. Albo mogłem obejrzeć historię o lekarzu, który kogoś ściga przez 50 odcinków. 70, 70. 70 odcinków. No, no, no, no to, to nie nie ważne. Nie monster nikogo. Naleźć. W każdym razie odcinek ten, seria 70 odcinków o lekarzu, który kogoś ściga, bo świat jest zły. No więc no, logicznie mój wybór sprawy na pierwszą serię. A jest ją dołożoną Galactic Heroes. Co się kryje za tym tytułem? Otóż wiele osób może yy, on odrzucić, ponieważ jest to 110-odcinkowa owa wychodząca, yy, tam, wychodząca w latach od 1988 do 1997. Czyli przyznajmy sobie szczerze, nowe to to nie jest. Yy, no osoba... seria też yy, nie, wygl nie wygląda, a... To, że została zremasterowana, niczym jej nie pomaga. Tej pomaga i dość z pową. Nie, dała, ten remaster naprawdę dużo dał, to ci powiem. Ale ja mówię, da. że nie mówię, że nie, ta teraz dalej wygląda źle. Ona po prostu była w stanie nie do... nieoglądalnym, teraz po prostu wygląda źle. A, tak. Tutaj trzeba zacząć pierw od godzinnego filmu. Otóż ten godzinny film, który wyszedł w 1988 w produkcji Studia Madhouse, był niejako wprowadzeniem do historii. O czym opowiadał? opowiadał o, no, znaczy, wprowadzał do fabuły, w którym paręset lat po osiągnięciu przez ludzi technologii kosmicznej, kolonizowaniu innych planet itd., mamy wojnę między dwoma największymi mocarstwami w galaktyce. Jest to z jednej strony imperium, i z drugiej sojusz wolnych sojusz wolny plan. Sojusz wolnych planów jest instytucją demokratyczną. Imperium, jak wiadomo, rządzi tam cesarz i jest stuprocentowo praktycznie feudalny. Teraz jest oczywiście między innymi wojna. Imperium uznaje sojusz za buntowników, buntownicy, czyli właśnie sojusz chce wprowadzić demokrację w Imperium i się ze sobą tłuką już 150 lat. Żeby naświetlić problem, chodzi o to, że ze względu na grawitację i różne takie, to jest poruszone z raz może dwa razy w serii, więc nie, nie opowiem o tym dalej, nawet nie wiem, czy się zgadza dokładnie z fizyką i innymi zasadami. Jeżeli chodzi o to, że są tak jakby dwa takie korytarze, którymi można przelecieć z jednej strony galaktyki na drugą, które oddzielają od siebie obie prakty. W jednym z tych korytarzy istnieje pezan, czyli taka autonomia pod rządami niby Imperium, ale raczej bardziej samodzielną. I w drugiej jest Imperialna twierdza Isenholm. I pod Isenholmem otóż dzieją się różne bitwy. Sojusz cały czas próbuje to zdobyć, bo jest to baza wypadowa Imperium. I tutaj wkraczamy w pierwszy film. Mamy prezentację głównych postaci. Jest nim <śmiech> to jest świeżo mianowany admirał Reinhard von ze strony Imperium oraz e, aktualnie na stanowisku komodora e, Jan Gwen Lee, który jest po stronie sojuszu. E, widzimy wtedy bitwę, widzimy, że oboje, e, oboje bohaterów jest geniuszami na poziomie strategicznym, potrafi doskonale dowodzić z tym, że komodor jest starcie istniejący... jak w mówisz nie, e, oczywiście komodoriank jest zapięty na trochę dalszy plan, ponieważ nie on dowodzi armią, a jedynie jest adiutantem admirała, przez co wiele razy udaje mu się przewidzieć to, co zrobi Reinhardt, ale nie jest w stanie do tego przekonać admirała. I widzimy tylko i wyłącznie tą bitwę oraz poznajemy całą gamę postaci. To jest charakterystyczne do tej serii. Otóż... E, nie ma czegoś takiego, jak mamy w dzisiejszych seriach, że jeśli wprowadzamy jakąś postać, to jest od niej poświęcony pół odcinka, już o niej zapominamy, albo jest od niej poświęcony troszeczkę więcej i zostaje z nami już do końca. Nie, tu poznajemy bardzo dużo postaci i nigdy nie wiemy, która będzie dalej ważna, a która nie. Bo wszystkie działają w tej flocie, niektórzy są politykami, niektórzy prostymi żołnierzami, pilotami myśliwców, dowódcami okrętów, dowódcami flot i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Każda postać jest ważna, każda ma jakąś swoją historię i o każdej jest trochę powiedziane i pokazane trochę z tego, co ona po prostu robi, jak działa, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście z czasem rysuje nam się obraz, kto jest tym główniejszym bohaterem, ale nie jest niczym dziwnym jeśli w pewnym momencie bohaterowie, którzy przez jakiś czas się tam gdzieś przewijali, ale byli raczej poboczni, nagle wstąpią na pierwszy plan. Dalej o Fabule. Jak mówiłem, w filmie jest tylko pierwsza bitwa, znaczy pierwsza, już tam były jakieś bitwy wcześniej, ale pierwsza ukazana ogólnie w tej serii i to jest właściwie tyle. Z kolei sama seria dzieje się już jakiś czas później i pokazuje nam to, jak tak naprawdę ci wszyscy bohaterowie się rozwijają sam konflikt już trwa 150 lat i tak naprawdę nie ma za dużych elementów zwrotnych oczywiście, znaczy punktów zwrotnych oczywiście w trakcie serii dalej, dalej coraz dalej, są takie punkty, gdzie jedna strona przewyższa drugą, jak to w czasie wojny ale generalnie raczej obserwujemy same postacie co ciekawe, bo bałem się, że ta seria będzie głównie składała się po prostu zbite w jakichś paru punktach i to wszystko mamy historię postaci, politykę i tego jak to wszystko współgra między sobą i to ogląda się naprawdę przyjemnie naprawdę e, widać te różnice widać na czym jest wszystko wzorowane bowiem imperium jest... ale to bo mi wyjaśnić czyli mimo tej niesamowitej kreski ale ta kreska to jest słowo przyjemnie kreska jest niezauważalna kres kreska to jest, nie jest ani które się idzie, właściwie nie starzeje i się bo jest... do niej ona jest na tyle... kreska jest specyficzna tak kreska jest tak nie starzeje że dostała remaster ale no, Ale ten remaster to ten był remaster, z, remaster, ale... z VHS-ów, który tak, kolory stawały się bo, dziwne. jak wspomniałem była to owa, czyli było tylko na, na kasetach wideo. Tak, był to e, remaster z VHS-ów, ale o co chodzi? Jak na przykład się porównam tego jak wygląda e, ten film z 88, a jak wygląda choćby anime Rama, który wyszło w 89, to widać która seria jest bardziej dopracowana oczywiście, ale też a Golden Boya nie widziałem, niestety. Ale też widać to, że w pewnym sensie się tak właściwie nie, zestarzali, nie zestarzyli ci bohaterowie. Zestarzała się, natomiast to jest bo to była inna seria inaczej rysowana. Bohaterowie mają na tyle swój styl, że tego aż tak nie widać i da się naprawdę ludzie przyzwyczaić. Dlaczego też chcę, chcę to dalej powiedzieć. Tam jest trochę nawiązań historycznych. Na to trzeba zwrócić uwagę. Bitwy, pod Hary, bitwy w różnych miejscach zwykle nie tyle są wzorowane, co nazwy tych miejsc po prostu mają jakiś oddźwięk historyczny. Czasami nazwy statków i również same wydarzenia. To co się dzieje, choćby nawiązanie w jednym z odcinków do zesztyletowania Cezara. Co dalej jest ciekawe, to właśnie to, jak to wszystko wygląda. Bowiem oglądając, widzimy z jednej strony sojusz. No, sojusz jest typowo wzorowany na no, takim typowym demokratycznym państwie ale Stany Zjednoczone. Mamy różnych polityków, no, po części skorumpowanych i tak dalej, czy różne zagrywki nieczyste stosujących. Mamy wojsko, e, mamy tam jakieś wieżowce, no widać, że przyszłość, no ale z drugiej strony, co też jest ciekawe, to, um, tej przyszłości aż tak bardzo nie widać. Znaczy, yy, widać, że technologia się trochę rozwinęła, nie aż tak bardzo. W wielu punktach tak naprawdę możemy to utożsamić z jakimiś latami 80., 90. Czyli to jest takie przeniesienie jakby tej rzeczywistości tam z jakiegoś Tak, widać że technologia do... wojskowa się na przykład posunęła do przodu, widać że medycyna się posunęła do przodu, ale same społeczeństwo tak jakby z jednej strony stoi na poziomie, co sojuszu na poziomie Stanów Zjednoczonych lat tam 70., 80 a z drugiej strony no Imperium, w Imperium wszystko musi być monumentalne praktycznie e, wiadomo, pałac szlachta, to jest coś jak powiązanie ze sobą e, wojska e, wojska e, Niemiec za czasów Bismarcka e, z lordami angielskimi e, XVII wieku, lub XVIII nawet e, i no wiadomo, monarchia absolutna tak to, tak to tam wygląda i y, też struktury, no moim zdaniem tam trochę widać, że dosyć łatwiej awansować w tych strukturach, bo co, jak Ci cesarz polubi, to może ci po prostu coś dać. I <śmiech> to też wszystko ma swój wydźwięk, bo też widać, jak to wszystko y, wygląda. Choćby i to y, siedzenie admirała. No, w Imperium mamy jakiś fotel na podwyższeniu, właściwie już prawie, że tron dookoła pusto przestrzeń no widać, że to jest coś wysoko postawione i tak dalej, i tak dalej z kolei w sojuszu jest to po prostu widok jak z jakiegoś pancernika no mamy na najwyższym miejscu oczywiście tego admirała ale wokół jest pełno komputerów ludzi, wszyscy tam biegają, coś robią, no widać ten ruch widać, że to działa bardziej jak wojsko niż jak taka pokazówka, kto jest ważniejszy jak ten piękna no, seria z romantycznym kontrastem tak, dokładnie Otóż to. I e, no cóż więcej o tym powiedzieć. Naprawdę e, bardzo polecam wszystkim tę serię. Nie dziwię się, że Arach dał temu dychę. Sam pewnie dam temu 10. I e, no, chociaż są rzeczy, które mnie no, troszeczkę irytują na przykład, to nie są to rzeczy, które są błędem fabularnym, tylko rzeczy, które po prostu mi się nie podobają w danym świecie. Ale wszystkie są logiczne i są no, zgrane. I e, poza tym, że miałem różne dywagacje, teorie itd. na temat tego, że ten, kto tworzył fabułę do StarCrafta na kampanii ludzi, to na pewno widział e, bohaterów, pff, to ogólnie nie mam się do czego przyczepić, naprawdę. Ta seria jest po prostu genialna i jedyne, co mogę powiedzieć na nieco, to, to że trzeba ją oglądać w kwadracie, bo nie ma remastera na 16 na 9. W sumie nie chciał podbić weździałki. Więc 4 na 3 to jedyne, co możecie dostać. Ale jest to zupełnie nieważne. Obecnie jestem na odcinku 32, Dalej mi się podoba i dalej będę oglądał naprawdę e, też to lawirowanie e, między wydarzeniami. E, możemy zobaczyć, tu jest odcinek e, o Yangu, tu jest odcinek o Reinhardcie, tu jest o pomocnikach Reinharda, tu e, nagle z powrotem do Yanga, tu jest nagle o, o tym, jak e, e, wojska sojuszu, jak lądują na jakimś planecie, jakimś po prostu losowym żołnierzu, który pomaga tam mieszkańcom i to, to nie jest tak, że znaczy ten żołnierz się pojawił i raczej już nie wróci na ekran, ale po prostu nigdy tego nie wiemy, bo oglądamy i widzimy, że on ma jakieś backstory, że jest taką pełną postacią, która coś robi i tak naprawdę nie zdziwiłbym się, gdyby kiedyś było powiedziane coś więcej o nim, ale równie dobrze może nie być, bo tu każda postać jest dobrze przedstawiona i każda jest przemyślana, nie ma kogoś stricte dobrego lub złego. Są ludzie, wiadomo, szaleni, są ludzie, którzy mają po trupach do celu, ale to nie jest takie tak strasznie czarno-białe, jak, nie wiem, w przeciętnym szuneni Czyli 110 no. odcinków to za mało, tak? Powiem ci, że to jest seria, którą ja mówię... Znaczy, Zobacz, czeka na kontynuację. Ale to jakieś... Nie, dobra, no, przecież miliony filmów. ...dwa, trzy, cztery odcinki dziennie na przykład, czy na dzień dwa, to ja mógłbym sobie na luzie oglądać. I mógłbym tak oglądać, nie wiem, przez rok. I nie znudziłoby mi się, bo to się cały czas akcja rozwija, to się wszystko zmienia. Więc jestem jestem za i na naprawdę naprawdę to jest coś wartego obejrzenia. tak, I Przy czym e, tu od razu mogę powiedzieć, że e, Yoshiki Tanaka, czyli człowiek, który jest odpowiedzialny, jest twórcą tego, tego, jest twórcą całego uniwersum bohaterów, no to stworzył Arslana, więc my wysokie... Przekonamy mam, się. Mamy wysokie oczekiwania co do tej serii. No to o bohaterach chyba mogę powiedzieć tyle. W związku z czym możemy przejść do kolejnej serii. Teraz bardziej melancholijne klimaty i bardziej taką normalną liczbę odcinków i co najważniejsze, bliżej, bo już nie takie stare. Czyli o hajbany -E Rennej opowie nam Tomasz. Tak. Tym razem przynosi się... W ogóle się... czym to jest, bo jak o bohaterach wiedziałem, to hajbany -E Rennej nawet nie pamiętam, jak wygląda plakat z tej serii. O ludziach więc... ze skrzydłami. To jest mhm. o ludziach, którzy wyglądają jak Anioły. No dobra, ale wyjaśnij mi, dlaczego miałbym... Dlaczego i tak miałem to odnałem z okazji Jarek Czarem i dlaczego to jest na przykład dobra seria, i czym, jak w ogóle nawet wygląda, bo mówię, nawet plakatem nie, no. nie Wiesz jak wygląda, nie wiem, taka Dina, czy... To... TechnoLajzer? Tex... czy Techno -lives, Techno -lives. to jest ten sam autor, tak? Tak, to znaczy chyba ten sam charakter designer, ale może też nie sprawdzałem. Ale wygląda po identycznie. To jest... jest ja Dobra, ja się... to jest seria Nowsza, bo... to jest seria Nowsza z 2002 roku. Wow, jak nowa. Tego tysiąclecia, Właśnie. Końcu. Tak, tak, tak. Jak na tydzień nie patrzę, 14 lat później w bohaterowie już I o, o czym opowiada seria? Seria to opowiada o... o, o, o może powiem jak, jak zaczyna się. Zaczyna się tak, że jest sobie jedna z bohaterek, znajduje w kokon w pokoju w domu, w którym mieszkają, w którym dzieje się właściwie większość akcji. Okazuje się, że z tego właśnie rodzą się tytułowe hajbane. To są tacy ludzie, anioły. Cokolwiek To jest taki normalnie człowiek z skrzydełkami, który staje później aurolmem. Bo tak. To, no te, to, są to są anioły po prostu. Tak, po prostu. I dniały nazywamy tutaj to hajbane. To jest to są główni i... Czy hajbane ma jakieś tłumaczenie? Nie, to jest nazwa własna. To jest mi fakt, że chyba znotowała się na sobie własne. Dobrze. To no, jakieś ma, ale... Dobrze. Ale nie ma po co tego tłumaczyć z tepisem, jakim widziałem, było po prostu, zostało znakomitej pana. W tłumaczeniu nie wiem. No i... Nie ma tu alternatywnych tytułów w każdym razie. Czy ma jakiś siłę jeden na malu, ale... to jest Tylko synonim, ale no. nie tłumaczenie. No tak. No i o czym opowiada ta strefa. No jak mówiliście, jest to serial, ale, ale są kuchy życia, właśnie tych hajbany, cała historia skupia się na latach, akce, którą na pewno ma mi Rakka. Daje Raka? Nie. <śmiech> nie nie <śmiech> daje, ale tak brzmi, tak jej imię. To właśnie, jest, ona wykryła się z tego kokonu, który widzimy na początku serii, bo, Heibane ogólnie rozumieć, się z takich wielkich podchodów, się obok. Heibane pyta, czy się urodzić, jak nastolatka, czy też dziecka, bo tak. To do tego jakieś teorie mogą iść spokojnie jak na jakieś reinkarnacje, czy inne, inne rzeczy. Bo tak to wygląda. No i... Seria właściwie opowiada o tym świecie, jak ta raka jest tak prowadzona. Poznaje, bo dowiadujemy się że hajbany to właśnie nie są do końca ludzie, bo mają te skrzydła, bo, mają, bo są, żyją z ograniczonej jakimiś zasadami właśnie. Na przykład nie mogą mieć pieniędzy i za ludzie dostają takie desiki, na które podpis podpisują się i kupują, mają rzeczy, na tak, kupują na kartki. kupują czeki. Nie, na kartki. Nie, no, są czeki. Nie, komunizm. Nie, nie do końca. Bo właśnie tak bo czeki stawiają czeki, ale też nie mogę wnosić na przykład nowych ubrań, bo tak. Ej, to co tacy asteci są. No tak właśnie, Aż to jest Nazwie... przede wszystkim opowiadanie y, historii tej bohaterki, tego Aż anioła, co się wypył z jajka w jej domu, czy to jest opowiadanie przede wszystkim historii świata o onestkę na jej tle? Właśnie, to jest historia świata, no może nie, no świat, pokazanie świata za pomocą właśnie historii tej bohaterki bo w świecie za dużo się nie zmienia przez całą akcję, prawda? W serii tylko po prostu poznajemy bohaterów, poznajemy ten świat i tak dalej. Te tajemnice, chociaż nie wszystkie są wyjaśnione. No, seria głównie trzyma takim klimatem, tajemnicy, trochę, które pojawiają się od jakiegoś dramatu i które czasami są naprawdę Czasami są fajne, a czasami wkurzają trochę przez podejście do tej bohaterki, ja bo... ogólnie to świat jest, jest przedstawiony to właściwie z jedno miasto, w którym żyją hejbany razem z ludźmi. Jest tam taka organizacja jak Hejbany Renway, która odpowiada właśnie za organizowanie rzeczy te i całe miasto jest zamknięte mura przez mogą zachodzić. A to mogą dochodzić. A jest tam jakiś podział klasowy, że te hajbany są na przykład wyżej z tej hierarchii niż stricte życie. No właśnie, w podziale nie mówić. Podział klasowy wygląda tak, że hajbany i ludzie są najwięcej na tym samym poziomie, tylko hejbany mają te swoje jakieś własne zasady odnośnie ich życia. Ten, ten taki ascetyzm powiedzmy. Są też hajbany rennej, którzy są wyżej niż wszyscy, bo oni mogą się po komunikować tylko z To no, są ludzie, czy są po prostu osoby, które mogą jako jedynie wychodzić poza mury miasta. Aha, ale... Aha, czyli coś jest za tymi murami? Coś jest za zastaniane? tymi murami? Nie, nie dowiadujemy się przez całą tak tego co, ale wiemy, że coś jest i... A czy to coś dobrego, czy złego, czy to jest jak w tej... jak się nazywa ten... Tym... Nie, to thriller jakiś był, osada, tak? Nie wiem, nie widziałem. W każdym razie nie, nie, nie dowiedziałem się, tego, się świeci poza murami i nic. Poza tym, że coś tam to nie jest. Um, ogólnie tu hejmane pracują sobie razem z ludźmi. Nie, tu jakiś piekarz, czy Coś nie dostają za do to pieniędzy, ale pracują, bo dobry hejmane pracuje tam dobry hejbany pracuje, znowu, tak komunizm. jak niewolimcy jacyś. Kurki. No nie no, przecież oni dostają wtedy te rzeczy i tak dalej. To trochę jak, tak, jak... Tak. szronoludzie w Na pewno. Możliwe. <gry> I... Opowiecie mi, jak skończyłeś Nisekai Yorip, czy tak jest. Tak. Dobrze, zinterpretuję to dla ciebie. Dobrze, na... opowiemy ci. To seria to jest 13 odcinków, jakiejś wielki tam pokoło. Nie możemy się spodziewać, że nie życzyli głównie na przykład życia o mieście od tych... no... to pomysł całkiem ciekawy odwiany taką tajemnicą co parod, dziękuję do się nowych rzeczy właśnie o przeszłości bohaterek właśnie w imieniu bohaterki bohaterki, a nie bohaterowie są w tej serii, co parod dostarczymy z które przewijają się jakby części no i... to właściwie losy tej akcji to jest taki żeby opowiedzieć historię świat, jak bardziej, czy pokazać na ten świat. Także seria jak najbardziej ciekawa, jak to jest to zrobione dobrze i naprawdę przyjemnie się to ogląda. Ale jak wystawił ten 9, bo mojej jest to seria spokojnie na to, dziewiątkę spowoduje, ale... Dasz dziesięć? Dziesięć, dziewiątkę da, bo osobiście jeden z dwóch z jest... Zdenerwowało mu taki siłę dość mocno spowodowane, moim zdaniem. Znaczy... Chodzi mi głównie o zachowanie głównej bohaterki, które nie, nie, nie będę spoilerował, ale... To mnie właśnie zdenerwowało tak, to może bym się zastanowił na dzisiaj. Ale... 9, moim zdaniem, to jest to cena. Ale mówisz, że jednak Masterpiece to to nie jest. Nie, Masterpiece nie, ale na pewno... To była seria godna polecenia... I... O, seria właśnie jest 2,3 strzedaży do ale nie, dalej wygląda dobrze, czy dobrze, na pewno nie wygląda źle, o. animacje wyglądają nieźle, tła też, no tylko widać, że ta, ta seria nie jest jednym z najlepszych, prawda, jakościowo to y, y, staje w tą najlepszych produkcji, produkcja, nie muszę czego spodziewać, bo to się tym to nie jest jakiś puli czy coś takiego, żeby nigdy się nie starzało niestety, ale dalej <głos> dalej daje radę. Niektóre dzisiejsze sercie wyglądają gorzej, bo. A, no to w takim razie znaczy, że ktoś się przyłożył. Wow. A to najważniejsze. Hmm. Dobrze. No. Czy to tyle co chcesz opowiedzieć o chyba na jeszcze? Ciężko będzie opowiadać jakieś... coś bez jakichś bo aha bo to... już nie ma za dużo, a... Jak opowiadał coś bardziej też o postaciach, to też mogą być jakieś mniejsze, większe spoilerzy. Aha, mówisz, że jednak w tej serii nie ma za dużo fabuły, ale fabularnie jest wszystko ważne, tak? Znaczy, no, wiesz, no, ciężko powiedzieć to fabularnie, bo wyjawię coś o tej jakiejś postaci, to może się o tym też. Bo nie wiadomo, co jest ważne, bo ta seria no. ma tyle przesłania, tak? Tak, ta seria ma w gatunkach tajemnica, więc nie chcę zdradzać tajemnic Oznacznie... Chcesz że... powiedzieć, jaka to jest tajemnica ta w gatunkach? Tak, nie powiem. Tak. Te... Bo już wiemy na pewno, że tajemnicą nie jest to, co jest za murem, bo tego się nie dowiadujemy. No, mniej więcej. Też nie powiem. Czy, że... czy, czy ten mur jest ładniejszym murem niż ten pokazany w Dark Black? Wydaje. Albo w Tytanach? Który z murów jest najłatwiejszym? Teraz to pytanie czy jaki gdzieś najładniejszy mur w anime? To było... anime. No? Hmm. Czekaj, czekaj. Najładniejszy był Czekaj, czekaj. Najładniejszy mur w Pamiętaj, pamiętaj że. Kumi jest pien... najładniejszy, bo ma przesłanie, yeah. Ale pamiętaj, że ten, że ten mur, z którego skaczą jeżdżąc na koniach w Bahamudzie, też się liczy. Oh. Ale nie. Ale to mur ma być ładny, a on tam nic, nic za wiele muru nie pokazali. No właśnie, w no to... tym kumie widziałeś taki z łapkami niedźwiedzi... kolorowe. Jestem... jestem pewien, że gdzieś w Great Teacher Onizuka było... był jakiś mur, gdzie on malował sprayami poza openingiem. Ale, <laughs> Ale nie jestem w stanie się do tego przypomnieć, to... więc nie powiem. Wiem, że w tym miejscu na pewno była autostrada, z której, z której jeździł motorem, o tak? był, e, była najlepsza scena świata, czyli maskę e, e, trzymająca onizukę za tym, jak to, będąca Onizuce na barana, który biegnie, bo myśli, że wykopią za niego skarb, po czym wyciąga jakąś od, jakiś od, odkopany pocisk czy, czy ja, Tak, W ogóle ten arch to Onizuce na Park na, oni, na... Lepsze już chyba było uginale. tylko, ale to moje do. nowe auto kosztowało tylko 8 milionów. No, ten te ark na wyspie był najlepszy, to był Tak, to kolejna seria do zrewatchowania, do Arek Challenge, to jeszcze, wspomnieliśmy już dużo o serii ja, Experiments Line. Ja tą serię widziałem i ja ją jeszcze w tym roku powinienem zrewatchować. W to na, tego, na pewno line nie w tym roku. Więc U na pewno... Na pewno jeszcze opowiem, na pewno jeszcze opowiem co najmniej dwie lub trzy teorie na temat tego, o co tak naprawdę chodzi w line, z czego moją ulubioną, czyli że Bóg jest psychiatrą. Tak, tak. Więc spokojnie, jeśli Bóg, ktoś czegoś. Z sprawy. Tak, więc jeśli ktoś czegoś nie rozumiał, to no, ja widziałem tę serię niestety 12 lat temu, ale jeszcze coś z niej pamiętam, ale ja się dreamo czuję. To... Z zubek wyjaśnia, z góry, jeszcze zrobimy specjalny odcinek, Zubek wyjaśnia Serial z, z Online. Tak, ja specjalnie kupię sobie kamerkę i y, wezmę I sobie, ten, sobie ten, wezmę... Nie, kupię sobie kamerkę albo wezmę laptopa, pójdę do y, biura. Tak siądę za biurkiem i rozłożę sobie tam różne rozpiski tego o co chodzi, jakieś zdjęcia i tym podobne i będę wszystko pokazywał. Jeszcze muszę okulary wziąć i wtedy będzie odcinek specjalny, on będzie nagrany, wy będziecie zadawać pytania tak jakby za tej kamery, a ja będę odpowiadał i pokazywał wszystko. Tak, tak dokładnie. Jak tak dokładnie albo do szkoły i w jakiejś klasie. Tak, tak, dokładnie. Specjalnie... Zagadam, zagadam z typem utangielskiego, on powinien mi pozwolić, no to, to jest w planach kiedyś, albo z naszego wirtualnego studia, zawsze tak. Tak możemy opowiedzieć, tak, więc w sumie o Heibany Handmaid to tyle, tak. No, Na pewno coś się dowiedziałem o serii, w której nie miałem pojęcia, zanim za intonu mówić. To jest seria o aniołkach Przynajmniej słuchałem tego, co mówi Tomek, a nie w przypadku tego, co produkował się ubek, ale to inna seria. W skrócie tak, to jest bro. seria o aniołkach i ładnym świecie, która jest fajna i czy Nie, tak, to jest a nie, okres o postapokaliptycznych aniołkach za murem, gdzie ludzie, którzy ch ch chcieliby być aniołkami, rządzą światem i wystawiają czeki. Tak, a... <laughs> Jakby to, jakby to jeszcze powiedzieć a propos mojego monologu, to ja wiedziałem, że Lesiu nie będzie słuchał, ponieważ ta seria daje mu raka, bo jest stara. I nawet nie chodzi o to, że jest stara, bo... Arek dzieje się w kosmosie. Ona się dzieje w kosmosie i to mnie na jej to, jest, to jest ten, no, Ale jak bohaterowie się, to jest co najlepsze... To, to jest najlepszy motyw science fiction, jaki może być poza New to, to jest Space Opera. No, ale, tak, jest, ale Space Opera to jest najlepszy science fiction. Znaczy, no. mnie, się, mnie się bardzo podoba w tym, że tego, tej przyszłości tak naprawdę za dużo nie czujesz, bo wiadomo, że tam masz... Yy, Ta przyszłość w sensie, tam to jest sposob, tak, sposób przedstawienia jakichś realiów tak, jakby pominąć to, że tam są statki kosmiczne i oni podróżują między planetami, to tak naprawdę na luzie to by mogło się choćby i na ziemi. Hmm, to jest język gazopowy, który chciał ominąć cenzurę, prawda? Dla tych, już tych tak. statków kosmicznych dla nas, nie wiem, czołgów, czy okrętów bojowych. Tak, bo znaczy, bojowych. jak się ogląda wnętrze tych, tych, tych, tych okrętów, to. o, to można być z kolejną teorią, bo jak się ogląda wnętrze tych okrętów, tych statków kosmicznych, to one naprawdę centralnie wyglądają tak, tak, tak w normalnym, wojskowym stylu. Yy, wiadomo, jest tam dużo komputerów, czegoś i tak dalej, i tak yy, dalej. Bo... o co chodzi? No, jest ja to, pamiętam, ona taka, taka przyszłość, w sumie, że... Super, to było w filmie, była to scyna, gdzie jeden statek posłuszny, drugi... I, i, ten, I Ludzie tam normalnie później biegali, mimo że statek wpadł drugi... Połowa tam leżała. Chyba. No, Chyba. To, to była dobra scena, bo mu się, się wydawało że tam statek kosmiczny był rozwalony na tyle, że normalnie nie byłby dach, ale to wtedy byłaby w ogóle... Nie, nie, ten, nie, ten... nie tak ta, ta nie ma, ale, ale tak nie o co chodzi jeszcze w tej przyszłości, która jest nam pokazana? To jest przyszłość, no koniec lat 80. i ta przyszłość jest epicka. Na przykład główny bohater ma laptop. No. Kto by pomyślał, przenośny komputer, co nie... No. albo e, taki, ale taki wiecie, taki jeszcze jak były pięć lat temu i czy... tak, albo większość bohaterów 7. masz telefony stacjonarne, a robotkowych a... nie ma nikt chyba ale nie, nie, mają takie, mają telefony bezprzewodowe boże, z mają, mają e, wideo te rozmowy i e, hologramy, no mają, e, czekaj, to jeszcze było ciekawe, bo... mają jakieś podrasowane helikoptery no. W ogóle, no mówię, no to, to tak naprawdę jak się tam ogląda, jak się w ogóle ogląda Imperium, to jak tam żyją ludzie, to wygląda jak jakaś XIX-wieczna wioska. A samo Imperium, pomijając Gminzyny, to wygląda jak takie, wiesz, yy, wiecie, yy, dwudziestolecie międzywojenne, jakiegoś właśnie lordowie w Anglii i tak podobne. Tylko, no tak. że ubierają się jeszcze w, w jakimś stylu z XVIII wieku. Z tymi balami i tak dalej, z tym wszystkim. Nie? No, no to tam, tam w ogóle nie widać, że to jest przyszłość. Tam, mówię, w tym świecie jedyne, co jest przyszłościowe, to to, że ludzie latają stopkami kosmicznymi. I wyszło to na pewno lepiej niż w Nobunaga BeFu. No. I tym optymistycznym akcentem możemy przejść do kolejnej serii, żeby nam tutaj Lesiu się nie załamał, że rozmawiamy tyle o bohaterach. Otóż kolejną serią nie chodź, jest... to mówi o interesującej serii tak? No tak. Bohaterowie są lepsi. No właśnie, bohaterowie są, są bardzo dobrze, to jest jedna z najlepszych serii jakie widziałem jak na razie. W każdym razie przechodzimy teraz do Baletu, czyli Princess Tutu. Co nam opowiesz o tej kaczce? Ja mam się do się tego, że to jest jedna z tych bardzo, bardzo, bardzo niewielu serii z Arek Challenge, e, które mnie sami odbejrzyli zanim by zabraliśmy się za zabawę. No. E, Princess Tutu. To jest reszta gatunku Shadjo, czyli gatunku, który, który jest bardzo przez ludzi lubiany, ponieważ jest dziecinny, dla dziewczynek i tak dalej. Eee, są wyjątki, które stanowią dwie pozycje. Jedną z nich jest znana na pewno wszystkim mahochodza, madoka, magika. No, chyba każdy ma madoka, albo przynajmniej o niej słyszał. Eee, ale no, poza mną. Ja jeszcze... to też jest. Madoka też paryk challenge. To jest... Tak. tak, to jest też ważne. Ale właśnie przed Tutu, Boże, właśnie przed Madoką, była księżniczka Tutu. Nie jest to może ciężka, psychologiczna historia, jak wspomniane przygody różowo-włosy i bohaterki, ale jest to seria dla dzieci, tylko że napisana strasznie inteligentnie, to trzeba no, oddać hołd mimo wszystko, że jest się w stanie zrobić serię, w której Trafia do każdego. To w sumie jak z Arią. E, Aria się rozumie w różnym wieku inaczej, ale seria jest od 3 lat, więc każdy sobie może wejść. Od ile lat jest pójść to wam nie powiem, ale no, powiem wam to, że anime powstało na podstawie mangi, która ma dwa tomy. A anime ma 38 odcinków. Ale 16-minutowy było to więc... I nie można to... ich znaleźć z tego co wiem. A to może dlatego mamy no Właśnie to może... teraz patrzenie i to może dlatego to chodziło, że te 26 normalnych mniej więcej pewnie. A tam w ogóle nie widać, żeby to było jakoś podzielone w Nie wiem, może jakieś może zrobili przy reedycji, czy, czy reedycji i to jakoś... Pomyślnie. Nie rozumiem, wiemy na PMW 38 odcinków, ale jak to jest zrobione nie mam pojęcia. Po prostu skończysz serię, to ona się zakończy, więc... a, ile, a ile teraz macie odcinków? Zakładamy, że odcinków je... Załóżmy, że odcinków jest 26 i nie mam pojęcia, ile jest naprawdę. E, tak, to musi być remaster, bo właśnie sobie wyliczyłem, że... 16 razy 36 podzielić przez 26 to jest prawie 24, więc... Brzmi le legitnie. Szybka matematyka. 24 no dobrze, minuty. Uznajmy, że 26 odcinków ma seria na podstawie dwóch tomów. Więc jak na jeden tom zrobić 13 odcinków anime, to jest całkiem niezły wynik. Wszystko to w 2002 roku, a za serię odpowiada half Filmmaker. maker jest. Czy ty może wiecie, kim jest half Filmmaker. maker Z okay. tego co wiem, to pomagali robić arię Origination. Oni zrobili tutu, nie? Z tego co widzę. No to, I... no, to na pewno zrobili. Znaczy pomagali robić wszystkie arie. Maczali w tym palce. To uznajmy, A. że to są po ej, prostu ej, najbardziej wychillowani no ludzie na świecie. I przepraszam bardzo, oni maczali w palce przy Oban Star Racers. Z tego co tak, widzę, to, to jeszcze... jest najba jeszcze najbardziej jest. chillowe studio na świecie, które potrafi robić serię dla wszystkich. Jeszcze jakieś Edgy robili... A, i pomagali też robić Slayers Premium i Begata HK. Co najważniejsze, odnośnie jeszcze Obama, będę w tym tygodniu rewatchował, więc na następnym podcastie opowiem o One Star Racer i jak ta seria zmieniła się przez lata. O Jezu, jakie ja dawno tego nie widziałem. Nie, że tym tygodniu. Ale wróćmy do księżniczki Tutu. No, no, no, no. E, Czym jest w ogóle seria o Mahorodża, bo to na przykład może wiele osób ciekawić? Opowiada o Achiru. Achiru, po japońsku oznacza kaczkę. Główna bohaterka jest kaczką. Zaskakujące. Co nie? E, jest zakochana w swoim księciu, znaczy dla niej to jest książę, nazywa się Mipo. Znaczy ciężko też to imię powiedzieć, bo Miu jest po japońsku czytane, ale pisze się jakby Mipo, nie ma znaczenia. Były kiedyś szlachcicem i tak miłym księciem. Niestety teraz jedne co mu zostało to Balec, Co sumie dalej jest wysoko postawiony, bo to jest świat takiej, no średniowiecza najbliżej tego, ale wiecie, to są takie już twisty, że to może być wszystko. Bohaterka, bohaterka jest z w balecie. Wszystkie postacie są zakołane w balecie w tym uniwersum. Na ścieżkę dźwiękową składają się utwory klasyczne i przede wszystkim baletowe. Takie Gizel, o którym sobie pisałem, już zobaczyłem czym jest na naszym czacie. I czy bardziej znane jak Jezioro Łabędzi, Dziadek do Orzechów. Czy już niesławno odbud lat Copelion? Nieeee yeah. tak, czy... Taka ciekawa seria Właśnie ciekawostka, jeżeli nie, ktoś z Was nie, nie wiedział A myślę, że powinniście jednak wiedzieć To nazwa Kopelion, to jest po prostu balet A nie wiem da, Na pewno jakiś powód Dlaczego tak nazwali na tam Copelion? A czas opowiadał na nie to, nie e, Balet Copelion nie, nie odpowiada balet To jest Copelion, czyli dziewczyna o szklanych oczach a czym dokładnie opowiada, to niestety Polska Wikipedia ci nie pomoże, chyba O nie. Co my teraz zrobimy? ja już prawie się zabrałem za Copeliona, ale skoro nie znam genezy tytułu, to tak naprawdę mogę nie zrozumieć przesłania, które za sobą niesie. Ale <grym> to nie niesie przesłania. Jak to? E... Może jest to dla Lekcie. was za głębokie? Znaczy dla tak. Lesia, ja jeszcze dla nie widziałem. Do... Dla was, mówi, dla Lesia i Arka, kaporek też jestem Copelionowi, sobą cenę. Tak, no, bo to jest po prostu seria, która ma bardzo fajną kreskę i to koniec. I ma power, i ma dziewczynki Power render z której uzyskuje się z mieszania genów dziecka z serii tego mordercy i zwierzęcia. Aha. Czyli Aha. jedna z bohaterek jest po prostu dziecko, które dostało gdzieś tam operowej morderczyni geny i jeszcze przy okazji pęża elektrycznego. Dlaczego? Bo tak. I oczywiście te geny zwierzęcia. pozwalają jej używać błyskawicy, to jest oczywiste. No to, to no, się bo Znowu to jest, zbiegamy od tutu, to, to bo ten to balet jest was... Z... Opery. Bardzo, was ciągnie, bardzo was ciągnie. Ten balet widzę, że uciekacie z tematem. O nie. Nie, zawsze jeszcze Akiro, która właśnie była tą kaczką zakochaną w myto, dostała szansę od Drozmlejera, na zostanie dziewczynką normalną. Drosmlejer, zapamiętam. Tak. Na normalną dziewczyną, która może z nim chodzić do szkoły, może tańczyć ten balet niż po prostu blisko niego. E, oczywiście to by było za proste, jakby nie było żadnych zasad. Zasadą jest taką, że zostanie księżniczką tutu. E, a księżniczka tutu, to jest właśnie ta jej forma jako magicznej dziewczynki, ma za zadanie zdobyć wszystkie fragmenty serca cięcia. Teraz o co chodzi z sercem i cięciem, bo tego nie powiedziałem, a od tego powinienem zacząć. Celem wprowadzenia do fabuły jest legenda o młodym książę, który walczył z krukiem nawiedzającym miasto. Była to zażarta walka, a zapieczętowanie kruka odbyło się na tej zasadzie, że poświęcił swoje serce, które dospadło się po całym mieście w B fragmentach. Każdy fragment odpowiada z jakimś, może nie też charakterom, tylko jakimś emocjom. Strach, miłość, niepokój, ciekawość. Każdy z tych hmm, Ale nie jest... brzmi jak typowy RPK. I hmm, te kawałki serca zostały rozrzucone po całym mieście. Yy, Książe, którym jest właśnie Mifo, yy, czyli kochany Akiru, jest yy, jakimś cudem, okazuje się, że jest właśnie z księciem z tej legendy, a fragmenty są rozrzucone w mieście, w którym się znajdują. Jak księżniczka tutu, musi je zbierać i oddawać księciu. Tutaj jest na razie proste i dzieci nie No na razie jest, tylko że tym wszystkim trzeba doszukiwać się tego, że seria jest napisana dla wszystkich, więc jest tylko dla dzieci. Głównie, co mam teraz przejść do głowy, no to to jest paleć bez serca, on nie ma żadnych emocji. Tań, jedno co robi w życiu, to tańczy w palecie. Ma nawet dziewczynę, która jest z nim zakochana po uszy i swojego to my, najbliższego przyjaciela, który naprawdę yy, przynajmniej na pierwszy rzut oka go wykorzystuje i nazywa się Fakir. Yy, tak, tak się mniej więcej prezentuje Dobra. świat w tym pierwszym odcinku i potem jest do pierwszy fragment. jest pierwszy fragment tego serca on teraz nie powiem, ale to są na początku jakieś tam w miarę neutralne yy, o doznaniu na przykład zrozumienie, coś w ten sens, Takie normalne i dochodzimy do momentu, kiedy pojawiają się już te, takie bardziej skrajne, na przykład strach. No to osoba, która nie miała serca i ma tam jakieś pojedyncze, właśnie w momencie, kiedy poznaje uczucie strachu, to widzimy, jak ten książę tak naprawdę panicznie boi się wszystkiego i nawet, nawet się nie może ruszyć do tej automatycznej depresji, bo to jest jego nowe uczucie, pierwsze, które odczuwa, które go psychicznie blokuje boi się księżniczki Tutu, która mu zwraca te emocje. W tym momencie no, bohaterka nie wie, czy jak postępować, czy dalej zdobywać to serce, czy porzucić, czy zostać z powrotem kaczką i tak dalej. E, tak mniej więcej seria się prezentuje, są cały czas te rosterki. E, Serii jeszcze nie skończyłem, więc jaki jest plan w odzyskanie tych fragmentów też nie mam pojęcia. E, jeżeli chodzi o. No jeszcze odnośnie fabuły, to zaraz odpowiem, jako podsumowanie. Jeżeli chodzi o warstwę techniczną, no to seria. Jest z roku 2002. Jest w standardzie 4x3. Ehm, ten tak. Animowana jest całkiem nieźle. I jako kreska nie wygląda jak Hentai. O, to już Te sukces, jest, jak, na jest sukces jak na serię z 2002 roku. sukces jak na serię z 2002 roku. też Przykłada... nie wygląda jak Hentai, więc tu też jest. No. Wygląda dość dziecinnie, ale ma bardzo fajnie wykreowany świat właśnie ten średniowieczny. Każda postać ma postaci, które żadne nie męczy. Jeżeli wyobraźcie sobie jakąś zdjęć dla dzieci, ciężko sobie wyobrazić cokolwiek, gdzie każdy bohater jest jakoś napisany. On nie jest stereotypowy. Nikt tutaj nie jest stereotypowy. Zaczynając od bohaterki, która ma wszystkie przemyślenia i on to nie są przemyślenia nie jakby normalna dziewczyna w jej i i kaczką. Yy, odnośnie się tego, nie jest też tak, że jest cały czas tą dziewczynką. Może zamieniać się pomiędzy kaczką a młodą niewiastą, ale wygląda to podobnie jak był kiedyś taki serial emitowany australijski, na polskich, a potem na jetixie, który nazywa się H2O, starczy kropla. Który, to powiedzmy... dokładnie nie działa tak jak tutaj, tylko że w odwrotną stronę, bohaterka w momencie kiedy e, zachowuje się jak kaczka, albo na przykład powie kwas przyzwyczajenia, zamienia się w kaczkę, a w kontakcie z wodą zamienia się w dziewczynę. Tak, a powiedzmy sobie szczerze, wiemy, że wszyscy oglądaliście ten serial. Nie ma osoby, Ech. która go nie widziała, to nie tak kłamcie na... Ja nie widziałem Ech... całego odcinka, nigdy, ale fragmenty widziałem, więc tak. no właśnie. Jest MyFo, czyli książę bez serca zdobywający cały czas emocje. Tak naprawdę nie jesteś w stanie stwierdzić, co mu siedzi w głowie, bo to jest bohater, który w każdym odcinku jest już absolutnie inny. Jest... Już jest dynamizm i pełną gębą. To, to dziwne znaczenie dynamicznego bohatera. Tak, to, to, to, razem z nim jest cały czas fakir, który o niego dba i stara się wszystkim przekonywać, że on nie potrzebuje serca. Jest mam cały czas rysowany jako taki typowy chuj, tak? że on ma nie zdobyć serca, jest tylko jego i on o niego, ale wiemy tak naprawdę, że robi to dla do jego dobra. Nie, owszem, ten po prostu jest krukiem i chce te... za Nie chce, żeby to by jest, ten Nie, ten nie mogę mówić, kto jest krukiem w tym momencie. Yy, kontynuujmy dalej. I kolejną postacią, bo takim teraz już le lecę w okresie, jest Rue, yy, czyli właśnie wspomniana dziewczyna mypo. W pierwszym odcinku wydaje się taką typową, kucowatą, lubianą przez wszystkich dziewczyną, która ma kompleks własnej wyższości. A tak naprawdę okazuje się już w drugim odcinku, że jedyne o co dba, to nie jest tylko ta miłość, ale również w każdym momencie, kiedy może pomóc Achiru pomaga jej, ponieważ no, obie mają na sercu dobro księcia, co jest... Po prostu niesamowite w serii dla dzieci, gdzie mamy typowo rysowaną postać jako tą Zołzę, której widzę, którą lubią tylko tej złe koleżanki, dobrą główną bohaterkę, która jest taką szarą myszką. Nie, rura po prostu pomaga wszystkim. Żeby nie mówić o kolejnych seriach, tam dochodzi Edel, która jest drewnianą kukłą, która pojawia się w kluczowych momentach każdego odcinka i odnośnie danego problemu rozmawia z bohaterką, po prostu. Przyjeżdża Ebel, stwierdza, że ma klejnoty tam o nazwach, nadzieja, pokój i itd. Stwierdza, że chce je sprzedać bohaterce, boaterka zawsze odmawia i wtedy dostaje jakąś moralną lekcję. Na przykład był chyba jakiś tam klejnot, odzyskiwała kawałek serca, który odpowiadał za inteligencję, coś w ten deseń i musiała zejść do piwnicy, spotkać się z duchami, bo, ponieważ każdy fragment serca jest powiązany z jakąś legendą miejską którą bohaterka musi zmierzyć, e, tak naprawdę ona mierzy się samą z, e, z własnymi słabościami, bo kiedy zamiast się w tutu, to nigdy nie nie chce jej powstrzymać, ale musisz się zmierzyć z każdą legendą, jak na przykład e, kobietą, która zakochała się tragicznie w swoim facecie i stwierdziła, że będzie czekać, aż on wróci. Zmarła, a on nigdy nie wrócił. Boże, to jest dość seria dla dzieci? Nie. Tak, <śmiech> to jest serdecznie... i ka... Wszystko, które są jakieś legendy i na ta Legenda, którą wspominałem, musi zejść do piwnicy z jakimś innym duchem, czy zmierzyć. W tym momencie pojawia się Eden i zadaje pytanie bohaterce, dlaczego nie chce tam zejść? To oczywiście, to, że boi się ciemności. Bo oczywiście, że jest to seria moralizatorska, dostajemy bardzo szybką ripostę, ale dlaczego boisz się tego, czego nie widzisz? Przecież jeżeli tego nie widzisz, to tego nie ma. A jeżeli to by było, wtedy dopiero możesz zacząć się bać. Wtedy jest, ło, ale to głębokie, masz rację. I tak tak, właśnie tak wygląda większość odcinku przynajmniej na moment obecny. Pojawiają się, pojawiają się też inne machoszo, ale o tym pewnie nie będę bo to jest spoiler. Jest, jest, są też inne poza ciężniczką tutaj i też mają podobny cel, mierząc w serce. Walczą sobą? Można tak powiedzieć. To, czy wszystkie walki w serii oczywiście polegają na tańcu w balecie, To też jest kluczowe. Ale pojedynki, tak? Wszy, wszystko, co ja mówię, trzeba jeszcze brać przez kalkę baletu. We wszystkich. Znaczy, no to Czyli trzeba to, to to to sobie takie... powiedzieć, że w niektórych seriach walczą na miecze, w innych grają majonga, a w innych razem tańczą do dziadka do rzeka. ty to jest takie no jak, jak to w wykonaniu baletowym. No, tylko, że oni tam zwyczaj razem nawet tańczą te dwie postacie i wtedy stwierdzają, że tu to pięknie tańczy i niesamowite to było. A co jest jeszcze takie ostatnie co jeszcze chcę powiedzieć odnośnie świata. W świecie jest bardzo dużo postaci, które nie są ludźmi. Są tylko po prostu zwierzęta. Choćby drugi kawałek serca księcia jest w y, posiadaniu y, kojada tańczącego w balecie wielkiego. Tak, nurówka jada. E, nauczycielem baletowym w szkole bohaterki jest Pan Kot, który jest kotem. O. Mm, wow! Cały komik polega na tym, że w momencie kiedy ktoś go nie słucha, albo nie wykonuje jego poleceń, to stwierdza, że będzie, że dana niegrzeczna uczennica będzie musiała za niego wyjść, jeżeli nie poprawi swojego zachowania. Czemu nikt nie chce być zanimiany? właśnie ja nie wiem, ale nikt nie chce za niego wyjść. No bo... spokojnie, za jeszcze ktoś wyjdzie. jest Serara. Tak. Serara. Serara na pewno wyjdzie za Ja jestem... tak. Tak, dokładnie. Wierzy. No, to... mówię, seria... bardzo spokojna. Bary. nie no, do Armin niestety nie ma startu, bo jednak... Choćby pojedynki baletowe ma w sobie. Opowiada. O nie. Czyli pojedynki bardzo... baletowe są żywsze niż pływanie gondolą. Są opowiada historię no, nie dość prostą, ale próbuje przemycić bardzo dużo uniwersalnych prawd. Więc jak najbardziej ja od siebie polecam. Mówię, jeżeli seria spokojna, a spaliście na Ari, to księżniczka tylko powinno być takim. Idealnym ukojeniem do waszej nerdy. Hmm, czyli podsumowując, jest to seria na pierwszy rzut oka dziecinna, jednak niosąca za sobą większe przesłanie niż większej rzeczy dla do dorosłych. A wszystko pan od... Od... Co się w... serii bardzo rzadko mają jakieś przesłanie. Jak jest... wszystko podparte, nieprawda, kuris Jury... miało miał przesłanie. się Kuma, przecież to jest... I Kurii. Przez... Ale to tak czysto szczerze, w zeszłym roku, teraz już pomijam, już po sam, czy była jakaś seria, w której jesteś w stanie powiedzieć, że nie, cokolwiek ze sobą mnie odsłała Czekaj, ani czart, zeszły rok. A nie, no nie z głowy czy jesteś powiedzieć, że roku. z głowy, to ja nie potrafię powiedzieć, jakie serie wyszły ale, w zeszłym czy, roku. Ale czy to mnie próbowało po prostu powiedzieć lepiej historii sportowej o pasji i tak dalej, o życiu? No ale to są te bardzo ważne rzeczy, pasja i... Ale szlipowanie swoich talentów to jest bardzo ważne w życiu, ja. a, a właśnie, a przecież magii nas... dla na... na serii tak? a, a magii nauczyło nas, że jedna śmierć powstrzymuje rewolucję. Ale to było powiedziane w pierwszym sezonie. Wresz... Nieważne, no to drugi sezon. Ostatnią serią no, przez, w... <coughs> przez Ostatnią serią <grym> przez, <grym> w... <grym> przez długi czas, którą jestem w stanie sobie teraz skojarzyć i powiedzieć, że... Naprawdę poruszała jakiś temat i była w stanie dać na niego tezę, omówić go i na końcu podsumować to, było Shinsaka A nie, to tak? nie było to Angel Beats, jakby nie mówić o kuri. No, ale to widzicie, to jest Angel Beats, a Shinsaka to jest rozstrzał 3 lat. No. Za za chwil, to już za jest tak, teraz... No ale mówimy teraz już czysto szczerze, no, no to No jak to dobrze. interpretacja kill na kill? Ale to my mówimy o tym co twórcy chcieli zrobić, a nie to co zrobił Pandol. Dobrze. Nie, ale no, jak nie to? no, ciągle wychodzą monogatarii, one tam czasami jakby No właśnie, jak katana gatarii, były były głębokie, na pewno. Przecież... Zakończenie było najbardziej Na no Zakończenie okazywało nam, że życie jest ciężkie i nieprzewidywalne i powinniśmy do tego przywykać. Że możemy skończyć z każdym, nawet jeżeli nie powinniśmy. Tak. tak nie, nie, bez no. Oj tam, oj tam. Nie spoilerujmy. E, mówię, to był taki taka przystanek w Arek Challenge, który sobie zrobiliśmy w tym tygodniu. E, za dwa prawdopodobnie znowu opowiem o jakichś innych seriach. Bo moi koledzy powinni zobaczyć coś, co ja widziałem tym razem, bo wiem, że mają swoje łapy na y, serii o Tanuki, której nie, znaczy, nie chcę znać nazwy. Moja, na moja. Ten, moje łapy na razie są na bohaterach i monsterze. Oraz no, Shiseka Kajori. Moje łapy również są na bohaterach i monsterze, więc... To nadzieję, że tego nagrania jednak coś normalnego obejrzę. Bohaterów. To znaczy, znaczy, bohaterów, ja mówię odcinku... o bohaterach. Nie no, To będzie dwuosobowy odcinek specjalny o bohaterach, w którym ja się nie pojawię. Nie, to e, słuchaj Tomku, Musisz do mnie przyjechać i Lesiu wtedy będzie w naszym wirtualnym studiu, a my siedzimy przy biurku i po tym, po eksperyment znaczy ty się dosiądziesz i wtedy będziemy mówić o bohaterach. Nie no, to ty będziesz miał wtedy no to przyjedziesz do mnie. O, dobrze. Coś, coś się ogarnie, W każdym razie mam jakieś 30 odcinków bohaterów, 30 parę, to, to jeszcze dwa razy. Można coś o tej serii będzie powiedzieć, no. więc jak najbardziej. A następnym razem następnym razem wątpię, czy już będę po Monsterze, ale z dwa odcinki już powinienem być po Monsterze, więc wtedy opowiem o Monsterze coś więcej. To jest pewne. To pewno. Monsterze powiemy może razem, ja nie wiem. Może beka, za beka się wezmą, czy cokolwiek. Nie wiem, ja na pewno będę oglądał jakieś filmy. Bo filmy są krótkie, więc w razie czego będę miał o czym mówić. Słyszecie, bo... jakie filmy? A... Czy piąty film Karanokiołkej? Znaczy, znaczy, myślę dlatego o... Dlatego obejrzeniu... o całym uniwersum Karana Ja myślałem o obejrzeniu tych wszystkich filmów Karanokiołkej. Ja też. O, a... mówię, poza tym... No ja Jestem, ja już jestem najbliżej z was, bo jestem po trzech. Ja jestem, poza jestem tym, na drogiej miejscu, trzymam... bo jestem po pierwszy. Znaczy, ja zawsze mam jedną kartę atutową, jest nią film Harui Suzumi. To możemy razem, bo też go widziałem. Więc to zawsze można o tym opowiedzieć, a w razie czego ciągle jestem jedyną osobą, która widziała serial Experiment Lines z tego grona i dopóki tego nie zrewatchuję nie mogę o tym mówić dużo, nie mniej jednak te 12 lat nie spowodowały, że zapomniałem wszystkiego, więc w razie czego mogę się coś wypowiedzieć. Ale to już jest taki plan naprawdę Naprawdę bardzo mocno awaryjny. Ja mam nadzieję, że uda mi się obejrzeć coś więcej. Na przykład w te ferie myślę, że zrobimy sobie jakiś seans. O właśnie, no to warto wspomnieć, skoro już i tak siedzimy sobie w takim utopie. Otóż <śmiech> za tydzień już, no za troszeczkę ponad tydzień, odbędzie się konwent Love, Love 6, odbędzie się we Wrocławiu od 14-15 lutego, czyli sobota niedziela i na ten konwent również zapraszamy. My tam będziemy i szczerze mówiąc nie powinno to nikogo obchodzić, bo nie jesteśmy gwiazdami YouTube, ale nieważne. No tak, dzisiaj spotkamy tam kogokolwiek. Kto nas słucha na tym konwencie, to damy mu nagrodę. Ale musimy go spotkać. Tak, jeśli, i, jeśli nie będzie, to oczywiście ktoś, kogo namawiamy od y, iluś tam tygodni, żeby pojechał. Tylko to będzie jakaś randomowa osoba, która do nas podejdzie. Którą nie i... rozmawialiśmy jeszcze. No, z którą jeszcze nie pisaliśmy ani nic. I to będzie jakaś randomowa osoba, która w tym momencie stwierdzi, że chyba, chyba poznaje ten głos. Nie słyszeliście może o takim podcaście i w tym momencie... My powinniśmy mieć gdzieś w zanadrzutu takie konfetti do strzelania, powinniśmy je wyciągnąć. Będziemy strzelić. je mieć. Będziemy tak? ja by je mieć, już strzelałem, więc nie wiem jak to działa. Tomek to... jest doświadczony. Dobrze, to Tomek musi nam załatwić ze dwa, trzy takie i wtedy z tego wystrzelimy i powiemy brawo, jesteś pierwszą osobą, która randomowo w ogóle jakimś cudem nas poznała. Się poznała. Choć kupimy ci mangę i nie wiem, czy choć postawimy ci piwo. Postawimy do... ci mangę postawimy ci mangę albo mangę o piwie jeśli taka jest to na pewno my Tak. tak. Ale, no, ale spokojnie powiedzmy to powiemy że taka sytuacja nie nastąpi tak. dokładnie więc może coś nawet tak bo Oskar nie, nie oscar nie przyjedzie tak. jedyną osobą która mogłaby się o to ubiegać byłby Michał ale, ale Michał nie, nie słuchał podcastu tak a i tak by nie dostał <laughs> A, mi... jeszcze mamy ten jako że powiemy oczywiście jeszcze o seriach z bieżącego sezonu, o których wypada powiedzieć, a są takie trzy, to musimy powiedzieć wyjątkowo o Giereczce, co rzeczy, co wpadło do rozpiski szturmem w sobotę i stwierdziło, że zostanie w niej aż do dzisiaj Dobrze, na to... samym szczycie pogrubionymi literami. Tak, to może że, Zanim... tak, że ja opowiem o tym jako o Giereczce i tak bardziej inteligentnie, a Zutek o swoich odczuciach co do samej gry. gry. Tak, i o tym czemu nie mogliśmy nagrywać w sobotę i w niedzielę, ani w poniedziałek. To jest z, też jest jeden z powodów. To jest jeden z powodów. Dobra, to zacznijmy od tego w ogóle, o jakiej gierzecce są i od razu powiem, nie, a nie jest to gra na podstawie anime, powstała w Japonii, ani nie jest ten nie jest to też gra taka, tak, że hardkorowe gracze. To też tytuł dla każdego typowego casuala, który pada, bo raz w życiu, albo po prostu gra nawet używa klawiatury i myszki, wie jak się klika, wystarczy. Ale nawet no. można powiedzieć, że to jest jakieś pochodne wizual novel, no bo skąd się ten, skąd się ten gatunek interaktywny tak. ja filmu tak z Właśnie dzieło. z się rozmawialiśmy, że... Przez te, przerwa się no. nie wywód w tym Dobra. momencie. Nie, uprzedziliście mnie gra jest z gatunku Turtle Game podobny, a kim jest Turtle Games? Bo teraz mówię to, że coś nie orientuję. Turtle no. Games to jest y, firma, która odpowiada obecnie za cztery gry. Jest to Growtron, Case from the Borderlands, The Wolf Among Us i Jeżeli Trupy, czyli The Walking Dead. Y, wszystkie te gry łączy to, że są to interaktywne historie w pełni animowane w 3D, w starszej shadingowej grafice, których który to jest podejmowanie wyborów. Właśnie to, co najbardziej różni dzisiaj omawianą grę, której jeszcze nie powiedzieliśmy, oraz no. grę Hotel Tayl'a, jest to, że we wszystkich grach, tych czterech, wybory podejmują pomiędzy złym i jeszcze gorszym, a wszystko pod presją czasu, i tego, że po każdym wyborze dowiadujemy się, że i tak był zły. Wygląda to tak, że zaczynacie sobie grać w The Walking Dead, a pierwszy wybór jest taki, czy kochacie bardziej mamę czy tatę. Na tej tak. zasadzie. Dlaczego omawiamy dzisiaj, że Life is Strange jest grą innym. Przede wszystkim powsta gra powstała we Francji a za studiów odpowiada y, studio Don't Not. Mamy tutaj wyłącznie z Me, wydawanego przez Capcom. Gra była trzecioosobową przygodówką, która chciała być połączeniem Batmana i Assassin's Creed'a. No niestety się nie udało, i było bardzo słabo. ewentualnie bardzo przeciętnie, co dla niektórych. Ale stwierdzi, że w sumie tak dobrze się sprzedają te gry to i w sumie wiele nie trzeba robić. Można wydawać dwugodzinne odcinki raz na dwa miesiące, Ludzie to łykają i potem cały internet pęka, więc stwierdzili, że sobie wdadzą taką kiereczkę, a jej główną baterką będzie Max. 18-letnia młoda dorosła, która właśnie praca y, z dużego miasta, którym było Siety, do swojej małej miejscowości y, do szkoły, ponieważ dostała się do jednej z najlepszych uczelni y, profilowanych jako fotograf. Y, sama ma ogromny talent ale wykorzystuję go przede wszystkim, robiąc sobie selfie, starym, kompaktowym aparatem, takim, który od razu wywołuje zdjęcie i musicie mi tak sobie pomachać trochę tym zdjęciem, które się z aparatu i zobaczycie, jak to wygląda. Eee, w tej szkole sobie coś znajomych, naj no bo wracę do miasta po długim czasie, tak naprawdę nie, praktycznie nikogo nie znam. Eee, I tak zaczyna się historia. Zaczyna się oczywiście jeszcze większym uderzeniem, ale o tym nie będziemy mówić. W trakcie tych perturbacji bohaterka odkrywa, że posiada moc cofania w czasie. Nie jest to oczywiście możliwe że to jest cofanie sobie w jakichś nie wiadomo jakich w czasie. Powiedzmy sobie tak, normalnie bym powiedział, że może się cofnąć parę minut, ale gameplayowo można się ale to jednak gameplay już wszystko to macie. Tak naprawdę gra jest podzielona sektory. mamy sobie szkołę wykonujemy rozmowy, wszystko jest zapisywane itd. i tak dalej. Kiedy wychodzimy ze szkoły, wszystko jest zapisane, koniec i możemy się już cofnąć i to tu przy każdej lokacji w grze. Jeżeli przechodzimy w tę lokację, nie ma powrotu, cofanie czasu nie działa i tak dalej. I trzeba wtedy przejść grę jeszcze raz? Jeśli to, jest to, to jest oczywiście wyjaśnione gameplayem proste. Po co używamy tego cofania czasu w grze, w której się to rozmawia? Dość prosta piłka. Gra polega na dialogie. żeby Jeżeli dialog nam się nie podobał, cofamy czas, bierzemy inną opcję dialogową, mamy inny wynik. Bohaterka cofa się w czasie z pełną swoją świadomością, więc możemy wyciągać informacje z różnych ścieżek dialogowych i wykorzystać je w Na przykład, rozmawiamy z kimś na temat dowolny, jak fotografia wspomniana, bo staram się teraz o mnie jakichkolwiek spowierów. I mamy rozmowę o tym, kto był twórcą selfie. Ktoś nam to mówi, a potem w rozmowie możemy wykorzystać to zanim tak naprawdę, kiedyś to usłyszeć. nie z to z rozmowy, a nasz rozmówca chcecie Ło, też to wiedziałeś? Niesamowite. Hmm. Tak mniej więcej, gdybym w że nie ma tym razem wyboru między trudnymi i jeszcze gorszymi są po prostu neutralne. I to jest akurat jedna z większych wad, ponieważ ja wygląda tak, że z jednej strony dokonujemy e, jakiegoś wyboru, który jest moralnie dobry, ale osoba, która się dotyczy prawdopodobnie nie zrozumie tego, że to było dobre moralnie, albo robimy coś, co jest dobre dla do tej osoby, ale zazwyczaj no, przede wszystkim szkodzi nam społeczeństwu prawdopodobnie też, ale mamy przyjaciół, hej. Jej. Yeah. Cała gra to jest 2,5-godzinna pół, pół historia, która można tylko w godzinę, jeżeli się po prostu chce ją przejść, ale to nie o to chodzi, bo wszystkie gry wizualnowe japońskie, czy gry od Telltale'a, czy właśnie nową produkcję, bo no trzeba je po prostu płonąć klimatem, rozmawiać z każdym, czuć się w świat, tak samo jeżeli ktoś ma na przykład problem czuć się w żeńską bohaterkę, bo w tym wypadku to nie jest seria, gdzie po prostu dostajemy Heroinę za protagonistkę i hula i duszę. Tutaj po prostu musimy się wcielić w tą postać, ponieważ słyszymy cały czas przemyślenia bohaterki, cały czas widzimy jak reaguje na świat i jak świat reaguje na nich. Choćby te głupie przemyślenia zmuszają nas do wejścia naprawdę w buty introwertycznej osiemnastolatki. Dla niektórych może być to wada, dla niektórych zaleta nie mi to oceniać. Jeżeli chodzi o warstwę gameplayową, to, to jest ode mnie wszystko. O, jeżeli chodzi o fabułę Easy, mówimy, ja jeszcze tylko powiem o dystrybucji. Gra możecie sobie kupić, bo nie interesujemy nieoficjalnych źródeł, oficjalnych źródeł za 21 zł za odcinek, za 84 zł wszystkie 5 odcinków, bo gra jest sprzedawana odcinkowo, czyli co 2 miesiące dostajemy jeden odcinek, my teraz omawiamy tylko pierwszy, następny pojawi się w marcu. Premiera pierwszych epizody przypada na 30 stycznia ja. i to wszystko ode mnie. Teraz Zubek jeszcze powie, ponieważ skusi się na zagranie I jakie są jego przemyślenia i dlaczego nie powinniśmy nagrywać. Dobrze, otóż yy, to trzeba wspomnieć o tej grze. Yy, no, graficznie jest raczej prawidłowo, ale ma swoje graficznie strzały. Jest kiedy... bardzo dobrze stylizowana i ma bardzo ładne repercje świetne. Tak, i to trzeba przyznać, więc z reguły jest po prostu ok. a co jakiś czas mamy naprawdę taką bombę, że coś wygląda fajnie. Naprawdę bardzo fajnie, właśnie szczególnie z względu na refleksy świetne, na słońce. To jest ładne i w wizjach różnego rodzaju też jest bardzo ładne. O co mi chodziło? Otóż gra ma naprawdę bardzo dobry soundtrack jest on doskonale zgrany, wpływa na klimat, jak nie wiem co, e, zakończenie epizodu jest piękne, początek też, w ogóle wszystko, naprawdę na wszystko ta muzyka ze sobą zgrywa i powiem, że gdyby nie ona, no to no ta gra mi się wydała. Tak to, że wiem, nie pozwala, to prawdopodobnie za wiele w muzyki nie słyszycie, ale jedyne, co mam powiedzieć, to, że e, soundtrack'u przeważa rok na zmiany z bluesem i jest ładnie, i gitara, i jest ładnie. I o co mi chodzi? O to, że grając w tą grę, która tak naprawdę opowiada, no pomijając ten element fantastyczny, to jest taką realną historię po prostu dziewczynie, która jest no, w tym wieku dojrzewania, tam już po no, młoda dorosła w każdym razie, która właśnie zaczyna jakiś nowy rozdział swojego życia, no wraca do miejsca, z którego się wyprowadziła dawno temu, na nową uczelnię, tam jacyś nowi ludzie, starzy przyjaciele i tak dalej, i tak dalej. Ale co chodzi? To to, że obserwujemy taką historię właśnie z życia, typowo z życia, ale o czymś, kto jednocześnie jest tego życia na przykład trochę niepewny, kto nie wie, co ze sobą zrobić, jest nieśmiały i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony, to jest to ma swoją pasję, jest to, ma o co się zaczepić, można naprawdę czuć się w tą Polsce szczególnie, że choćby i to, że nie wiem, że można tak sobie usiąść i pograć na gitarze i słyszeć parę przemyśleń albo siąść na kanapie i też słyszeć parę przemyśleń, wspominek i tym podobnie. I Dlaczego nie mogliśmy nagrywać? Ponieważ to, ja śpięcy soundtrack, ale ja jestem osobą, która jest mnie do tej jakieś takie typowe dramaty i tak dalej, mnie to za bardzo nie rusza, Ty, tam wyciska czy łez czy coś w tym stylu, bo to jest coś co może być smutne, ryby, takie no, właśnie wyciskające te łzy. w danym momencie, później się o tym raczej zapomina się o myśli I kiedy powraca się do tego wspomnienia, to jeszcze nie wydajesz tak smutnie. A ja jestem wyczulony na tego typu historię, ponieważ ja uświadamiałem że tam jest naprawdę takie Ładne miejsce, ciekawa społeczność i ktoś, kto e, tak jakiejś miarę realnej historii, to jest no, w moim wieku i ma jakąś swoją pasję, już się ustawił w życiu, e, tak naprawdę zmierza w jakimś, e, w jakimś kierunku, coś robi, ma jakiś cel i e, to życie jest pełne tego, że nie wiem, że ona wsiada i sobie. Jedzie z Chloe gdzieś posiedzieć, albo tam tańczą sobie przy muzyce, robią robi te zdjęcia i tak dalej, i, tak, i, tak. i to jest taki moment, że człowiekowi się uświadamia, że to właściwie siedzi w tym domu, zaraz jeszcze tam matura, później studia, właściwie to nie wiadomo, co z tym swoim życiem zrobić, nie ma też za dużo do roboty, nie? wszyscy siedzą, czasami wyjdziesz, ale to... Co na imprezę najwyżej się napić, naprawdę rzadko można się tak normalnie e, pobawić i, nie wiem, choćby i wyjść na spacer czy coś i to tak trochę człowieka dobija, że no zagrałeś no, głupią grę i tak naprawdę tam jest lepsza historia realnego życia niż ty masz i to się wydaje takie puste przez co um, słuchając są z tej gry no, strasznie, strasznie e, było, było mi znaczy, tak melancholijnie smutno i generalnie nie miałem za bardzo ochoty nagrywać, musiałem sobie wyjść pić na parę parogodzinny spacer i to nie raz. I posłuchać tego i się w ogóle zastanowić nad życiem i tak dalej i tak dalej, co szczerze mówiąc naprawdę dobrze mi zrobiło i chyba będę to kultywował do czasu wyjścia następnego odcinka, znowu będę musiał w takie stany się pogrążyć. W każdym razie gra na pewno dostanie do mnie naprawdę, naprawdę wysokie nogi. I tak, tak, gra warto sprawdzenia, słuchaj na sobie smętny klimat, ale zdecydowanie warto. Nie, bo to jest naprawdę piękna historia, znaczy piękna, taka tak, ładna, e, dobrze opowiedziana. Jest ładna. To jest ładna historia, dobrze opowiedziana i to jest naprawdę historia nie, nie jest opowiedziana w ten sposób, jak yy, niektóre, że po prostu ten bohater wydaje nam się odrealniony, taki wsadzony po prostu do tej gry, żeby był bohaterem gry, protagonistą, był bohaterką, heroiną itd. Nie, tutaj mamy kogoś normalnego, kto nie, nie umie bo za dużo, no, robi dobrze zdjęcia i tak dalej, ale nie jest jakimś, nie wiadomo jak wyedukowaną w każdym kierunku, czy nie wiem, nie ma jakiejś, nie wiadomo jakiejś charyzmy, siły, fajnych umiejętności i tak dalej. Po prostu odkryło to cofanie czasu, to też nie jest jakaś oko umiejętność. To jest parę minut, to potrafi pomóc rozmowie, ale nic więcej. Dlatego to nie zmieni naszego życia. Że... Dobra. Nie no, w Jojo byłoby na pewno świetnie wykorzystane. Tak, tak. W Jojo wystarczyłoby 300 sekundy na zmianę biegu wydarzeń całej historii. Tak, Albo no. buzek indolicki. A nie, właśnie powiemy, powiedzmy od dwóch grach, stojemy i spojemy w jednego. Musimy. Dobrze. Ale tym razem jest na podstawie Ten Tak, a jeszcze jednocześnie. Gra wyszła na wszystko, więc na poczekie konsolę, sprawdzać pierwsze odcinek, Wczoraj z internetu, a jak wam się spodoba, to chociaż podcie następny Tyle ode mnie. Jako, że cię, już powiedzmy, że mówimy o gierkach i będzie w Więc drugą grą, o której dzisiaj chcę powiedzieć jest... JoJo's Bizarre All-Stars Battle, albo, się mylę? Tak, JoJo's Bizarre Adventure All-Stars Battle. Tak to się nazywa. Czy Tomku, jako, że jesteś tutaj... Jojocem, jo jo czy chcesz opowiedzieć o swojej przeżyciach związanych z ogrywaniem tego tytułu w Russellnie? Tak, świetna gra, świetna. Po prostu spojerowanie sobie fabuły tej serii to, było... to była dobra zabawa. To czy to jest pełną tak. Jojo's jo Bizarre Adventure All Stars Battle jest grą, która opowiada fabułę Jojo jo bardzo pomacoszemu. Fabuła, która nawet rozpisana na setkach chapterów jest trudno do zrozumienia, niewyjaśniona, tutaj jest opisana w pięciu zdaniach. Tak. Nam, Bo... nam to wszystko sprzedać i jeszcze trzymać się w jakiejś głównej osi fabularnej. Um, mówimy tutaj o, o tym, że przeszliśmy z w biznesie za tryb popularny, właśnie w tej grze, który. Pozwalane na jakieś zdanie po powiedzmy. Każdy w na przykład w to, to były trzy walki, prawda? Tak, trzy walki na jeden z najdłuższych historii w uniwersum dokładnie. A! No, A okay. Tego też nie powiedzmy. Gra jest jeżeli ktoś nie wie, tylko zrobioną na moduł Street Fightera, czyli trzy paski ładowanej energii. Gdzie ka ka każdy odpowiada tam za super umiejętność, trzy paski daje nam ultimate umiejętność i możemy poświęcić jeden pasek, żeby przerwać kombo przeciwnika. Norma dla Street Fighterów i dla bardzo wielu japońskich filiapów, takich jak każdy King of Fighters czy Fairteam. Co jest jeszcze ważne, gra mimo że traktuje fabułę dość po macoszemu, nawet na krok nie pozwala nam zapomnieć, że mamy do czynienia z jednym z najbardziej pokręconych e, historii, uniwersów, światów przedstawionych w jakimkolwiek japońskim dziele kultury. A każda postać jest oddana z niesamowitą pieczowitością i chorobą psychiczną, jaką, Jak miał, aut, jaką miał bohater, twórca w trakcie projektowania. E, jest to bijatyka, w której Mamy do czynienia choćby z mangaką, którego umiejętnością jest zalinienie swego przeciwnika, wchodzącą mangę, w której może dopisywać fragmenty jego życia. Mamy do czynienia z y, y, niepełnosprawnym, głównym bohaterem jeżdżącym na koniu, y, będącym sparaliżowanym z tego, co jesteśmy w stanie się domyślić, tylko w kostkach. Tak, proszę. Może... Jest to postać, która nie potrafi chodzić, jednak potrafi się utrzymywać na kolanach. Jest... Potrafi się leżąc na ziemi zrobić salto do tyłu i wskoczyć na, na konie. Na konie. E, tak, jest to też w której e, jedną z mocy jest na przykład przyspieszenie czasu całej galaktyki. O tak. I pamięta na... jednorożcu. Na złotym jednorożcu. To jest właśnie Dodas Bizarre e, All Stars Buffy, Jeżeli będziecie wziąć tę grę na przecenie, bierzcie za wszystkie pieniądze. Jeżeli nie znacie uniwersum JoJo <grym grym> i tak ją bierzcie. Jeżeli <grym wytanie> chcecie mieć party game ze znajomymi na ps 3 to to jest must Jeżeli wszyscy wiecie grać, to tym lepiej, i będzie zabawny. Tak. <grym>... Na pewno ogramy jak wpadnie. Musimy powiedzieć, że Johnny Joster jest okropnym przeciwdzikiem. Cieszę najgorszym przeciwnikiem, z jakim nam przyszło się zmierzyć, prawda? Prób w tej dziedzinie. Że... Przebiło nawet heaven? Przebyło. Tak. No, no, prosto, prosto, prosto była Haven hey, maiden. Czy... Made in heaven. Made in heaven. Dobra, ale to giereczka, tyle co powiedzmy, że Jojo też jest warte i Life is Strange też jest tak. bardzo warte. Jak wychodzi na... co tak. no was ma być, to ogóle z Jojo na przykład to jest czwórce i mają być nawet a ja dodatkowo powiem, że Life i Strange przeszedłem dwa razy tylko dla jakiegoś jednego, mało ważnego wyboru, więc pomyślcie o tym. Zobaczcie tam. Pewno... Ale tak się przechodzi właśnie ten negatywny to że przechodzisz z każde możliwe bo... Ale Ale znaczy, tutaj nie... masz to ułatwienie, bo, tutaj, bo też przechodzisz, żeby widzieć, jak inaczej potoczą się wybory. To ten, to przynajmniej... W krótkim okresie czasu widzisz, jak te wybory się potoczą w live Może Możesz być czas i po prostu wybrać co innego. Bo... Tak, i jak na razie y, mam, y, mamy wielką roskinę, ponieważ y, są dwie decyzje, które bardzo mnie zaciekawiły, ponieważ wy, wyświetla się w Lewym Górnym. Ja nas nie jeżeli nasza decyzja będzie miała znaczenie tak. w przyszłości. Jedną z tych decyzji jest podanie kwiatka we własnym pokoju, a drugą, którą teraz SUBEK nam przedstawi, jest... A drugą jest namalowanie na brudnej szybie buźki z napisem umyj mnie. Tak. To są dwie bardzo ważne decyzje w życiu każdego człowieka. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy w przypadku naszej protagonistki, czyli Max. A teraz wracamy do, po bardzo krótkim Kihangerze e do naszej Animu, I tak nikt czyli... nie słucha tego podcastu, więc wracamy, możemy wracamy o czymś teraz sobie do animu, czyli jeszcze opowiemy o trzech seriach z tego sezonu, które no, zaskakująco, bardziej lubi dalej trzymają poziom i są warte naszych każdych minut do oglądania. Pierwszym z nich jest Durarara X2 Show. Tak, i Durarara to jest drugi sezon. To jest coś, czym studio Szuka zaskoczyło nas totalnie. Pierwszy był poprawny, był nawet bardzo dobry, tak. wręcz bardzo ale dobry, ale. kolejne, Ale, to... ale po prostu powiem, powiem tak, on korzystał z Nostalgniśmy przedstawił nam nowe postacie, nie wiedzieliśmy co w nam studio Szuka, bo tak naprawdę widzieliśmy fabuły. Dobry. Teraz jesteśmy po czterech odcinkach niesamowite. I studio Szuka udowadnia, tak, że tak. nauczyło się robić Durarare tylko lepiej, bo to jest dalej niby ta sama stara Durarara mamy całą gamę nowych postaci. Dalej mamy życie i kulturę dalej mamy stare postacie. Wszystko się ze sobą miesza. Nowe historie, życie. Wszystko, ale o co chodzi? Tempo. To wszystko nabiera tempa. Każdy ma lekko osobną historię, która łączy się w pewnych fragmentach. Jednak te historie są powiedziane w stylu bakanu. One, raz widzimy coś co dzieje się później niż to co zobaczymy w kolejnym odcinku bo czemu by nie ale to też nie jest zbyt to też nie jest tak złudzone żeby mieszać to jest na tyle, na tyle dobrze tak, zrobione że no, czyli... Byli ludzie, którzy się głupili, bakano, Dura Rage to jest niemożliwe. Dura ma, dobra, jest jest nie dużo, ma dużo lepszy scenariusz. Tak, teraz rozbudowanie postaci. No kurczę, to jest najlepsze, co mogli zrobić, dać więcej czasu Selti. No Selti to jest najlepsza postać w tym anime. Sawa Hiromiyuki. Dobrze, Sawa Hiromiyuki. W każdym razie jest najlepsza postać w tym anime. Jestem naprawdę za, żeby dać jej tego czasu jak najwięcej. Dalej po prostu... Ten enjoyment, jaki ma się z serii, my ją oglądaliśmy ostatnie odcinki razem, po prostu tyle się śmiać, tyle się cieszyć, że się coś ogląda. I to cieszyć się ze wszystkiego, nie tylko z samej akcji czy gagu, z tego jaka muzyka leci w tle, z jest, tego jak serii, jest coś każda pokazane. każda scena jest dobrze napisana i nie ma też takie, że a, musimy tutaj zapytać czy nie. Brakuje czasu tak. w odcinkach na pokazanie to wszystkich tych pomysłów, które mają, Ten a... cały content się wylewa po prostu z tego odcinka. Widać, że jakby puścić to ograniczenie 24 minut, to on miał godzinę. I tutaj, tak by się z jednej nie strony mamy jakiś pościg gangu odocyklowego. Tutaj z drugiej mamy jakieś morderstwa, Z trzeciej strony mamy pobocznie absolutnie bohaterów, którzy się łączą z tym gangiem, który ściga w inne postacie. Też są ścigani. No, wszystko jest w tym, po pierwsze to nie zazębia, większość bohaterów się już zna. Yy, dzięki temu powstaje dużo większa sieć relacji między nimi. Tak, nie ma, czwartej... nie, ma, nie ma wprowadzania tego skąd ktoś go kto zna, każdy, każdy to po prostu wie. Tak, I, czy, z czwartej strony mamy... Serii, no, z tak. czwartej strony mamy kadotę, który po prostu z odcinka na odcinek odzywa się coraz mniej, a bije coraz więcej ludzi. Yy, tylko wysiada i po prostu uderza ich w twarz i ratuje tym wszystkich. Mamy jakiś... Po prostu, może tak, to co się dzieje na ekranie, jak to jest wyjaśnione, to wszystko ma sens. Ale na samym początku, no, przecież nagle z jakiegoś worka wypada zabandażowane ciało, które zaczyna walczyć. O co chodzi? I to wszystko jest wytłumaczone. Jak co się stało po kolei przez dwa ostatnie odcinki. Ale po prostu ten enjoyment, jak to widzisz, jak oni się tam zaczynają tłuc, no, naprawdę, ta seria stoi na... Tak w wysokim poziomie, jeśli chodzi o wszystko, no wiadomo, graficznie to jest durarara, rara. Dura, prostu. Rara nie jest najładniejszą, tak. durarara jest ładną stylizowaną serią, ale na pewno nie jest ani dobrej do, ani dobre animacji, <grym> ani dobrej kreski, ani nie jest zbyt dokładna Znaczy może po prostu ma dobre i nic więcej, w ten sposób, A, ale jeśli chodzi o muzykę, no na pewno opening i ending znaczy, ending to nie wiem, ale opening na pewno wydaje mi się mi wszystko trochę słabsze od tych, które były w pierwszej Dura no ale stoi... Opening jest słabszy, ending trzyma Dobrze. W każdym razie chodzi mi o to, że no, trudno jest doścignąć pierwsze pierwszej opinii, znaczy opening pierwszej Dura Z kolei ten drugiej tak trzyma bardzo wysoki poziom, tylko że ich nie dościgną. Ale sam, soundtrack, sama muzyka, w po prostu ona tak robi tą serię, tak robi klimat, to zmienia ją po prostu w coś pięknego. I tak zapytam Czy z tą zabawą? Tak, przed tą długą, um, jakąś serię, przy tak, tak dobrze się bawiliście, czy coś się tu postawiło? <śmiech> no ja w sumie chyba też że... Nie no, była. to tak, te strefy, żeby się bawiłem, tylko że Kindle King było salone, Góra rada, -ra, e, tym szalone? szaleństwie jest metoda. No tak, tak. Nie no, ja pamiętam, że za ostatnim razem podobnie się bawiłem, znaczy tak zupełnie podobnie, to, to oglądając bakano bo to się wczułem i łyknąłem Bakanu praktycznie na raz i właśnie ono też było tak świetnie zrobione. A, tak, no to pamiętam, że właśnie takie dużo enjoymentu to ostatnio mi dawało na przykład Shiraku, to też każdy odcinek mi dawał tonę enjoymentu, to, że to było inaczej bez... zrobione. To, sytuacyjna komedia, a nie tak. seria, w której są morderstwa, klątwy, mafie. No, no to jest różnych czy... rzeczy. Tak. Ale to jest piękne, ponieważ, no mówię, tu jest bohater zbiorowy, tak? To są wszyscy... Jacyś... Co ważniejsi ludzie w tej dzielnicy, w no, to po prostu pokazanie życia całej dzielnicy to jest naprawdę wyzwanie, oni to robią idealnie i to są ca cała gama różnych scen, a one są tak poprzeplatane, że wszystko się ze sobą ładnie zgrywa. To... Tyle mogę o tym powiedzieć, no naprawdę jeśli chodzi o ten sezon, to co jak co, ale durarare powinno się oglądać. Nawet jak się nie no chciało pierwszej, to jeszcze... trzeba obejrzeć. Pierwszy można dać drugą, bo warto. Tak. To co o dwóch pozycjach musimy tak sobie Widać, czy nie musimy, ale Chcemy. bardzo chcieli powiedzieć. Jedną nie no, perełkę zostawmy na koniec, drugą pozycję, którą musimy powiedzieć, że jest Maria Tak, o Maria dobrze. Ale Wiecie, to... że ja przehijpowałem tę serię przed sezonem, to już każdy, kto słuchał i kto czyta moje drupoczyny w internetach wie, że to powiedziałem, to jest anime sezony. No, Durara dura nie zakładałem, bo no, nie zakładałem kontynuacji. Ale jeżeli chodzi o nowe IP, Maria jest najlepsza. Nie no, moim zdaniem rolling już to, no, ale to moje zdanie. Nie no, a ale to jeśli... To opowiesz tą, Jeśli chodzi, moim zdaniem dura Rara jest jak na razie najlepsza. Ale mówimy o nowym IP. Później, dura jest dobra, a, ona się nie liczy. Dobra. To też nie liczę. Dobra, o co o co teraz, o co teraz chodzi? No, Maria na pewno jest dalej tak samo zabawna, dalej ma tak samo barne postacie i dalej ma coś, co mi się strasznie podoba, czyli smaczki. różne smaczki historyczne. I w ostatnich odcinkach między innymi takim smaczkiem historycznym było, był proces świni i wszyscy, którzy mogą się z tego śmiać, to ja im dam specjalnie link do takiego filmu z kanału Historia bez Cenzury, może ktoś kojarzy. I tam jest trochę o tym, jak to serio wyglądało. Bo powiedzmy sobie szczerze, w średniowieczu raczej były sądy boskie, były na podstawie Biblii i tak dalej, w związku z czym jak ktoś stwierdził, że świnia rzuciła na niego klątwę, albo kogoś potrąciła krowa, albo przyleciała, nie wiem, szarańcza czy zbierały się gdzieś kruki, i to był zły omen, to on mógł się pozwać na przykład tą szarańczę i żeby nie było. To też musiało mieć swojego adwokata, który mógł się powołać na to, że tutaj oczywiście cytuję z tego filmu, bo to się wyśleli. Który mógł się powołać na to, że szarańcza była... Że ona e... też musi jeść. Nie, że szarańcza jest stworzeniem boskim i Bóg stworzył ją tak, żeby ona latała i zjadała uprawy. Więc powinna móc dalej je zjadać. Shaili, shaili. Co prawda przegrała i została wypędzona z pola na inne pole, ale... Wie, wiecie, to jest absurd w całej sytuacji. I to też to, że ta świnia była ubrana, to też jest coś, co faktycznie było, ponieważ te zwierzęta były ubierane, te zwierzęta były normalnie wieszane, one były po prostu sądzone w najnormalniej świecie. I to nie był taki pokazowy sąd, tylko to faktycznie miał na adwokata, który je bronił. Fakie sąd też przypomina mi o perełce, o której wspomnimy. A to o tym, o tym oczywiście wspomnimy o naszej perełce. Ja chciałem powiedzieć głównie tyle o Marii, bo cóż, wiadomo, ktoś będzie się rzucał za echi bo przecież jest tak. 3 no, minuty ja golizny w tej serii. trochę mi najeżył włosów na skórze, ponieważ myślałem, że seria jednak trochę się pogubiła, bo drugi był bardzo mocno komediowo pojadą mało fabuły i wtedy przez chwilę się zląkłem, ale trzeci, czwarty odcinek absolutnie chybiłem, nie i mi tego typu słyszę. Jest bardzo lepszy. Co to Czy właśnie? Czy to głównie są jakieś żarty, samego, samego, samego tytułu może minuta w odcinku, ale... Tyle te głównie tu właśnie żarty. No, tam -30 to, są, to są bardzo, bardzo superno i bardzo dobre żarty. To nie są o znikąd, z nikąd, tak? To Nie jest tak. po przewracanie się niczym w cula w i tak dalej. No. A tak, ewentualnie raczej... te, te gagi też są uwarunkowane też historycznie, prawda? <gadamy> o księżach mówisz. Gdzie? <śmiech> to dobrze. Tak. dobrze. No, no, Wszystkie ciekawostki, bo to Arnie, ciężko będzie z po serii nikt nie bo ono tak bardzo dużo fabuły, przynajmniej w tych 4 odcinkach. Nic więc nie mówimy, pamiętajcie, że w tej serii jest jeszcze Ezekiel, która jest bez gier, bo Kana Hanazawa. Hmm. Ja, że w tym sezonie poza Dura Rara, nie ma sada Niuki, to uznajmy, że Ezekiel jest bez gier, bo Kana Hanazawa. No, a teraz w takim razie jeszcze opowiem na szybko, znaczy, szczerze mówiąc, nie wiem, czemu nie wyszedł czwarty epizod Ansatu Jak się wyszedł? Bo... Musimy. Znaczy, czemu miał taki... Nie no, były dwa powody. Pierwsze, będzie tak, Ansatsu, no... No, Assassination Plaza. Tam zmarł jeden z... Pierwszym powodem było mu Steam, było... Odcinek się jednak miał pokazać, ale drugi powód, bo zmarł też w IBM-ie, czy ten wydawca. Po prostu przełożył odcinek o jeden tydzień a tak naprawdę przełożony był odcinek trzeci, tylko on pojawił się na Frunchy dlatego nie pojawił się w japońskiej telewizji, ale pojawił się teraz w japońskiej telewizji, więc żeby wszystko się wyrównało, Frunchy musiał poczekać, czyli nie Frunchy Roll, bo oczywiście się ma, to, ma więc animation musi poczekać sobie tydzień, żeby zrównać się z premierą japońską, bo dali działa tydzień wcześniej. No, w każdym razie, o czym chciałem powiedzieć, o tym, że ta seria mnie bardzo nie przekonywała, wydawała mi się bardzo sztuczna. Drugi odcinek był niby trochę lepszy, ale dalej mi się to nie podobało. I już byłem gotowy ją zdrofować, a wtedy przed trzeci odcinek pojawił się Karma-kun. Nagle wszystko stało się bardziej żywe, bardziej komediowe, bardziej takie tak? jak na ten świat realne, znaczy niewymuszone. I to jest coś, co mi się bardzo spodobało. Naprawdę e, seria wskoczyła na nowy poziom, mam nadzieję, że będę taki poziom kontynuować, bo cudem uniknęła dropa i zaczęła mi się po prostu podobać. Naprawdę się dobrze bawiłem oglądając ten odcinek, gdzie poprzednio mnie denerwowałem. Ja popieram z to co to co mi się nie podobało w tej serii, właśnie pojawił się Karpatun, który wykorzystał wszystkie pomysły, które by przychodziły do by głowy oglądania z tej serii, bo w serii zastanawiać dlaczego oni nie zrobią tego. Pojawia się on um, robi to. Za chwilę. Czemu oni no. w sumie tego nie zrobi? pojawia się Kun i robi jeszcze, to samo. Jeśli mówiąc o tym, że Karma Karmakun jest, jest w ogóle ideałem i jest dosyć creepy i scena przy pociągu... Ale scena z... przy pociągu była genialna. Ale scena przy pociągu to jest nic, Jak on podszedł z tą butelką to, tak. to jest coś, co trzeba zobaczyć naprawdę. Naprawdę salwy śmiechu też, to jak to wszystko wygląda, polecam, polecam bardzo. Mocno, chodzi do tego trzeciego odcinka, nie wiem, jak będzie dalej. Ty Mogą przystać. to również dobrze zepsuć. Jak to zepsują, no to niestety będzie drop. Ale jak nie zepsują, to na pewno ocenię to nawet całkiem dobrze. No, to tyle chciałem powiedzieć o <śmiech> Ansatsu i Yoshitsu. Tej... jeszcze tamnego, do pełnego u nie co jest sezonu. Dlaczego? Bo chociaż ta seria ma Studio, Studium, które do tego są nie słyszałem, ale jak się ukazały, robiły niezłe serie. Najgorsze mojej z to jest taipan. Poza tym robili muzykę, no, no i to co i teraz robili właśnie. Czemu oni jest dobre? Pierwsze odcinki to walki w stylu kin Piękne animacje, buchy w koloru, jakieś szalone, szalone pomysły z... Pociąg z parkami, rozrybki i jednoczesną kalką, dziwne gagi, podczas tych pojedynków. Na serce to już prawidłowa formuła, gdzie górne bohater śpiewają na teraz przez świat, przez Japonię i poznają jakieś inne miasta i szukają ładnych kamyczków w kształcie, kształcie serduszka. Tak. Nie. Yeah, I jak przy okazji właśnie lądują w jednym mieście, tam dzieje się jakaś akta, historia, prawda? I seria ogólnie to, tym, że wygląda przecudownie, tłam malowane jakimiś farbami jakimiś, wygląda świetnie, kolorowe animacje dalej są ładne. Tu przed bardzo nie kończy, więc to dobrze. Tak, a o czym sobie. W Niezbyt. są to... sceny, gdzie bohaterki są prawie co przybierają się z piżamy, a i tak to nie jest nawet serwis. No właśnie, ja chciałem o tym to powiedzieć, jest... że nawet jak jedna bohaterka jest w samej bieliźnie, to, to ciągle nie jest lepszy Dokładnie. To jest najlepsze w tej serii. To jest jak niech też obywateli. tak naprawdę. Postacie no. poboczne jakieś, w, tym, w tym mieście, też są świetne, bo pojawia nam się Favaro. Pojawia nam się... Tak, tak. Pojawiłem nam się dziwne teorie. jest Kajzer. Nie ma, ale pojawiają nam się jakieś jest teorie ular. spiskowe na temat niektórych postaci... Tak, teoria spiskowa na furczanie, na temat tego, kim jest gruby kołeś w okularach. <gulary> tak, no bo... No? Kurcze. Dokładnie. Nie wiem. Pojawiają się niespodziewane plotblisty w oblarniku seryjnym, nawet nie jest... Ogląda się to naprawdę pewno Gdyby nie Eduardo, to spokojnie byłaby to seria sezonu, ale jest Duardu Rama, ona jest za dobra. <tary> tak. <cryhips> nie naprawdę nie ja wszystkim tym seriom polecam. Tam jest i akcja, i rzadki, i i przygoda, i moje dziewczynki, i więcej mojej piękna piękne animacje. I muzyka też jest fajna. Koperkowych pioseny w koleniu od którego osoby trzymają poziom że są wrzucone jakieś właśnie utwory do odcinka, bo tak po czemu nie pasują. I na Forczanie oczywiście ktoś je wszystkie znalazł. To jest właśnie <laughs> nie bierne, znajdują je wszystkie kolejne wersje i które wrzucają, jest, z którego ciekałem. No bo to są ludzie, którzy są fanami lat 80 Pewnie tak. Znaczy na forczanie są wszyscy ludzie. Wszyscy ludzie świata. Tak. E no, no to w takim razie czas przejść do naszej perełki, czyli no. serii, po której na samym początku nie spodziewałem się absolutnie nic i zaznaczyłem ją. tę tą serię jako żart i, jako, tak. i poszliśmy po prostu na przekór wszystkim, żebyśmy mieli ją po trailerze. Tak, i to się okazało, że ona jest dobra. Ona jest <śmiech> głęboka. I jest głęboka, jest dobra, i, i szalona, i dalej dobra, i to jest po prostu coś niebywałego. Czyli oczywiście będziemy mówić, ale niczym innym jak Yurikuma Arashi, czyli dalej mamy... Czyli kontynuacji niedźwiad... Mawaru Pingu i oficjalnej. Tak, dalej mamy pełne niedźwiadków. No, to jak to, to jak anime potrafi nawirować po prostu między najróżniejszymi tematami, między najróżniejszymi jakimiś nawiązaniami, między, nie wiem, legendami... Jak czy... równocześnie seria ja potrafi poruszyć temat y, miłości Juri, y, śmierci, wojny, y, z, jakby, ciężko powiedzieć nawet, przytłoczenia ludzkości, która tak naprawdę nie jest przytłoczona, y, równocześnie dorzucić do tego trochę jakiś rozkleń polityczny nad sensem życia, do wszystkiego dorzucić jeszcze sam problem odrzucania y, poszczególnych osób przez społeczeństwo, wszystko to jeszcze do, dodać do tego jakieś teorie na temat y, homoseksualizmu w Japonii i to no. wszystko tak dziwne jak innym bram. Tak, tak i... bo i... to, powtarzając trzy czwarte odcinka co odcinek. No i po, powiedzmy sobie szczerze, w moment, w którym w jednym odcinku, znaczy praktycznie co odcinek, teraz trochę z tym zerwali, to praktycznie co odcinek giną jakieś osoby. I w jednym odcinku na no to jest legenda, rodem ze średniowiecza, a w drugim odcinku są no sceny z wojny zimowej, w której dział Nudziad. wojnie no, ja... ludzi z wiedziałem Tak, ale jak wojna zimowa, born to it. To to... No, no, kurnie... Przepraszam bardzo, no, jak to potrafi tak zmieniać temat i po prostu jednocześnie trzymać ale... jedną oś fabularną. Trzyma oś fabularną, ale najważniejsze, że w tej serii są jedyne smaczki wszystkie że te wszystkie napisy na jakichś obolaskach, czy zdjęciach, czy um, jakieś dziwne tobie, to jest to, co też w no, no, jak to, Tuesday istnieł Wednesday, to tak. wszyscy wiemy, że animation, no to odpowiada, bo Yuri Gagarin. Tak, to, jest to nie trzeba nic z tym wspominać. W razie jest to na pewno perełka, w ogóle nie wiem, na kimcy do się wyrabiają w tę serii budżetowo. No nie wiem, jakie ona może mieć odbiór, w Japonii. Ale... Um, nie powiem, że jest po prostu... Świetna, jeśli chodzi o samo oglądanie. I to nie, nie jest z powodu tego nawet enjoymentu, że siedzisz i... o, chcę wiedzieć co jest dalej i co tylko... Coś ci ciągnie do tej serii, nawet nie wiesz co, ale... Z jakiegoś powodu oglądasz kolejny odcinek i dalej jest fajny. Jest tak dziwne, że aż dobra. Dokładnie. Naprawdę, jak na coś, co... Najpierw się spodziewałem jakiejś głupiej komedii Yuri, później jak o tym opowiadaliśmy, to, to trochę bardziej robiliśmy sobie z tego bekę, no to teraz dalej robimy sobie z tego bekę, bo warto, ale dalej jest świetne. Dalej to, jest, to, jest, to, jest po prostu, to jest po prostu kumaszok sezonu. Tak. Tu będzie, tak, trzeba pamiętać o tym, że przed tym jak będę mówił, to musi być kumaszok. Go, go. Go, go. Tak, i gałgał, tak. I później będziemy odpowiedzieć, że Lesiu się cofnął w czasie i wstawił tam To Wszystko tak będzie. Na temat tak. tego odcinka. Nie, zgoda, Zubek, nie, nie, koniec, koniec, nie, nie, nie, nie, nie, Zubek, to zostaw niepewności, opowiesz na swoje nagranie o tym śniegu. I... Widać, widać, że Zubek chce dobić do tych dwóch 30. w momencie wchodzi i muzyka, Zubka, Zubka powoli zacis, Zubka powoli zaciszamy. Zobacz, i tak będziesz w tym miejscu wyciszony, nie produkuj się. Nie no, teraz będziemy kończyć. Dobra, e, do e, dwóch do ciesi może dobijemy, jak to tam bardzo długi wstęp muzyczny. Ewentualnie, oj. nie, to może dla za jednym trend, ale myślę, że wiki nie będę chciał zaakceptować. Ma być moim podkładem muzycznym. Ale na podsumowaniu to, jesteśmy na iTunesie, jesteśmy na stronie, jesteśmy na YouTube, jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na Lowie 6 we Wrocławiu i to chyba wszędzie, gdzie jesteśmy. Tak, na razie jesteśmy, tak. Tak, Greśu, jeszcze do cichłości będziesz wrzucał ten e, czart z Arek Czelem, tam filmik, czy coś? Który czart? No, z Arek Czelem, czy coś. A możemy dodać, dodamy. Ludzie niech poznają warek w Jak każdy z Was będzie mógł podjąć, będzie w opisie filmu. Dobra. No, jeżeli jeszcze chodzi o podsumowanie własnego sezonu, też jeszcze powiem, jak będziemy po szóstych odcinkach, ale Yuri Kumarasz i wartość sprawdzenia Duralara, nie to dura Lara nie mamy co mówić, ją trzeba obejrzeć. Kolejna seria, o której też nie mówi, czyli Warte, sprawdzenia Rolling Girls. No i zanim sobie bardzo pomału idzie w dźwiękach na Maria, raz co z ubek. Coraz, a z inniejszym klasem. Dokładnie. I którego nie polecam ja, ale oni polecają, więc. Dokładnie. Jury, Kuba, czas. najważniejsze sobie sezon. Tak. No, no jako, że właśnie dobijamy do tych dwóch trzydzieści. To... Teraz możemy się żegnać. To teraz Jeden możemy wami... się żegnać. To ja zbiorę prowadzącego rolę. Byłem z Wami ja, Lesiu. Był z nami jeszcze Zubek. To ja. I był ze mną Zubkiem Tomek. To ja. Więc no, cieszymy się, że tutaj wypaliście i dobranoc. Dobranoc. Nagrody dla wytrwałych. Pozdrawiam wszystkich. To.